Subiektywny podcast sportowy 104. odcinek subiektywnego podcastu sportowego nagrywany w warunkach Myślę, że w temacie eksperymentu osiągnęliśmy Tak Udało mu się, nie? No tak, w temacie no. od razu tak. A, właśnie, przepraszam Jeszcze co powiedział to w temacie Ale udało nam się w temacie Eksperymentu. Tak. Jest to bardzo specyficzny odcinek, ponieważ jest to odcinek nagrywany... W, Pier, pierwszy wyjazdowy chyba. W, tak, w siedzibie e, mistrza kraju. O, właśnie nie pomyślałem nawet no, o tym. No widzisz. Znaczy tak powiedzmy po, pod siedzibą. No, nie no, no, nie no, jesteśmy, broń nie Boże, używajmy, na, na stadionie. Tak, nie używajmy wielkich słów, ani nawet nie jesteśmy w samym Poznaniu. Tak, ale jesteśmy, blisko. Ale jesteśmy blisko. gdzieś w krzakach. <laughs> Siedzimy, siedzimy w krzakach pod Poznaniem i nagrywamy podcast. Tak. Ja myślę, że właściciel hotelu by się obraził. Ech, ten hotel jest taki, że może się obrażać. No, ale jest. Jest najgorszy, no to prawda. Co prawda musieliśmy negocjować z panem, żeby nam dał kolację. No, ale dał. Ale dał. Panem y, oczywiście kucharzem. Mhm. Yy... No i nagrywamy go tuż po y, finale ligi mistrzów, którą Zagunyta. oglądaliśmy niemieckiej telewizji, jeszcze żeby było ciekawiej, z niemieckim komentarzem. No jak to w Poznaniu. <głos> Powstanie wielkopolskie nie poszły na marne, jak widać. Tak, no ale generalnie jesteśmy w sumie ogarnięci, tak, z tematem. Obejrzeliśmy znaczy, jeżeli mamy, mamy dużo mikrofonów. Jak nas ktoś usłyszy, to się okaże, że tak. tak. I mamy bardzo dziwny, że tak powiem, setup tutaj. Wszystko, szkoda, że tego Państwo nie widzą, mówiąc krótko. Ma, mamy parę kamer w okolicy, możemy to zawsze uwiecznić. Już tego nie róbmy. <głos> <głos> Dzisiaj z kamerami tak było dosyć przygód. Tak, no i co? No Walczymy finał. Rekord nie, nie, nie, nie. No finał. Nie, ja, i tak go nie osiągniemy. Nie A finał się odbył. Rekord jest... Rekord wiadomo. A, finał finał i... włosa na mikrofonie. Finał się odbył. I co? Mamy coś więcej do powiedzenia? Dzień, bo taki... no ma, ma. Dzień, dziękujemy, szanowni słuchacze. To był stary odcinek. To odcinek się i... podcastu sportowego. O Lidze Mistrzów to wszystko. Eee, nie, nie, no, żartuję. No, no parę rzeczy się wydarzyło. Chociażby to, że Zanetti niejaki niepowołany, odrzucony. Tak, eee. no Zanetti eee. oraz Cambiasso. Eee. Obydwa. Tak, Zanetti nawet bardziej, bo Zanetti dzisiaj zagrał dla Interu. Uwaga, siedemsetny mecz. Akurat trafiło mu się na jubileusz także chłopak wygrał. Jako kapitan podniósł puchar, ale nie widzieliśmy tego. No tego nie, no bo zaczęliśmy nagrywać już, nie czekaliśmy na, na, na wręczenie pucharu, ale domyślamy się, że, że go podniósł. Że to on. Tak, że, tak, że, tak. To to tylko jak tam, jak zwykle ten pan tam na szybko grawerkę robił. Po tym. No. Po... Ciekawe tylko, czy po, jaki, po jakim języku? Czy napisał Inter Chyba w jakim języku? Po jakim? Jak ja po, po jakim języku? Po jakiemu? No, tak mu się skontaminowało. Tak, po jakiemu? No. Po jakiemu językowi? A propos podnoszenia pucharu, to yy... nie wiem, czy wiecie, bo to na, na stadionie Realu Madryt się odbył ten mecz, to, to wiadomo. No, tak, to tak. wiemy nawet, zauważyliśmy. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego kibice Realu Madryt masowo do kościoła chodzą. Dlaczego? Ostatnio. No. To jest jedyna szansa, żeby zobaczyć, że ktoś w białej koszulce podnosi puchar. <grym> no. Czy ten żarcik ma Ci osłodzić to, że w finale nie wystąpiła Barcelona? Nie. <grym> nie, nie. Zastanawiam się, ilu kibiców Realu Madryt dzisiaj kąpia się w fontannie z powodu zwycięstwa ich nowego trenera no tak, no właśnie, ale to ciekawe jak to teraz będzie wyglądało w sumie no. znaczy, znaczy ja, ja, ja się zastanawiam czy Mourinho odpuści trzy pozostałe puchary, które mógłby zdobyć, żeby dorównać Guardioli który y, znacznie młodszy jednak je zdobył, po raz pierwszy w historii futbolu, czy, czy pójdzie bić się z nim później w lidze hiszpańskiej w przyszłym sezonie, w sensie Mourinho, czy jednak zostanie i w Interze zdobędzie wszystko do końca i później się przeniesie. No, to mnie tak... A tylko później to już nie wiadomo, czy mm. będą go chcieli, no, bo to nie jest tak, że... Ja myślę, że do tutaj... Real, Real <coughs> dwa razy nie stoi w kolejce po żadne nazwisko no, nazwiskach. Właśnie tym bardziej, że no, jak, nie, jak nie on, to sobie muszą kogoś wziąć, no i no. wreszcie wezmą kogoś na dłużej, bo... Znaczy, to... jest jeden trener dla Realu Madryt. Paradoksalnie nazywa się Pellegrini. 96 punktów osiągnął z tą drużyną w lidze. Nie znam żadnego innego trenera Realu Madryt, który osiągnąłby taką ilość punktów z tym zespołem, mając niewielki wpływ na kadrę tak naprawdę. Bo kilku piłkarzy mu odeszło, których chciał zostawić, których dzisiaj oglądaliśmy w finale Ligi Mistrzów. Aż się boję pomyśleć, co by było, gdyby Snyder i Robben zostali w kadrze Realu Madryt. Myślę, że Pelegrini mógłby wycisnąć ponad 100 punktów i wtedy mistrz byłby inny w Hiszpanii, bo mistrzem jest Barcelona, tak? Tak wyszło. Tak, tak, tak. tak to akurat widzieliśmy w naszej tak, tak, tak. Ten więc... Tak, ten, ten wynik też robi wrażenie 99 punktów. No, niesamowite. No. Myślę, A, że każdy... muszę powiedzieć, że tak powiem, wznosząc się ponad ten jeden mecz, że od czasu naszego ostatniego podcastu ten tydzień był właśnie tygodniem rozstrzygnięć, bo zarówno mamy finał Ligi Mistrzów, wiemy już na 100% kto jest mistrzem w Hiszpanii, jak również i tu należy zejść na ziemię kto, wiemy, jest, to jest, kto jest mistrzem, mistrzem Polski. Polski i to zdobył Puchar Polski, tak, to dzisiaj tak. niedługo nie, nie przed Ligą Mistrzów też się A to ciekawa jest historia słuchajcie w ogóle z Pucharem Polski, bo ale to y jeszcze przepraszam, bo gdzie zauważyłem że nie dodaliśmy, ale co bardziej bystrzy słuchacze już zauważyli że nagrywamy ten odcinek bez Ernesta <laughs> Nie, on, on, tu, on, tu, jest bardzo muczący. on tu jest, ale dzisiaj postanowił się nie odzywać. Tak. No, Ernest y dojedzie tutaj, jutro. Tak. <grym> Pozdrawiamy go, siedzi dogra, w teatrze. A chyba, że dogra swoje kwestie jutro. Przyderkę się domontuje. tak zwaną. Zgubiłem się, bo chciałem coś powiedzieć o, o Pucharze Polski. I... No, że ciekawa w, historia z Pucharem Polski, że co. A, no właśnie, bo dzisiaj Puchar Polski... Y Zastanawia mnie kalendarz, dlaczego Puchar Polski robi się w dniu, w którym odbywa się tak zwany finał Ligi Mistrzów? Aj, aj, tak, no ale i jak tak to, ktoś pomyślał, że tak zwany. No, no jak gra tam Bayern z Interem, to jest tak zwany ligi mistrzów. No, no. Nie, no ale i tak to pomyślał, zrobił to godzinę wcześniej, czy tam parę godzin wcześniej, a nie no. jak półfinały, które się pokrywały z półfinałami Ligi Mistrzów. To zgadnij, to zgadnij, na którym meczu promującym polskie rozgrywki był dzisiaj prezes Lato. Na no, tak w Madrycie? Tak. Ja zgadnij, to. dlaczego firma Remes porzuciła sponsorowanie Pucharu Polski. No. Tak. E, e, mało... To zgadnij, to jest tak. tak to... no, mało... tego właśnie, że mecze się odbywają pod, pół, pół, pod półfinałami Ligi Mistrzów, albo tak, Mało tego... Ligi Mistrzów, albo o godzinie 13. Mało tego, prezes re, firmy Remes w terminie regularnym, tak, w którym miał się odbyć finał e, Pucharu Polski, załatwił jedną dosyć e, prestiżową historię, mianowicie miał go sędziować jeden znany sędzia. I jego pojechał dzisiaj oglądać lato do Madrytu. Miał to być Howard Webb. Tymczasem... Świetny pomysł, swoją drogą. Znaczy w Polsce ściąganie weba do Polski. Znaczy no, dość medialny. No. Dość Myślę, medialny że... i nadający prestiżowi, pre, prestiżu, prestiżo, pre... prestiżu, prestiżu, nadający rozgrywkom Pucharu Polski. Ja wątpię, żeby w tym momencie jakby Howard Webb był sędzią, który znajduje się w tle wydarzenia sportowego. Raczej... No ale dzisiaj się bardzo ładnie odnalazł. Nie, nie, ja nie mówię nic o jego sędziowaniu dzisiaj, tylko mówię, że ściąganie go do Polski na jakikolwiek mecz jest kretyńskim pomysłem, bo znaczy ja mamy pewność, że 80%, no może przesadziłem, ale 30-40% kibiców, którzy znajdą się na stadionie, zamiast zajmować tym, co się dzieje na boisku, będzie się zajmowało wygwizdywaniem każdego posunięcia sędziego Łeba. No ale jest to te, te, te, te, te same 40% i tak nie będzie zajmowało meczem, tylko na przykład wyzywaniem PZPN-u i innymi historiami, więc tak naprawdę chyba nie robi różnicy, kogo będą wyzywać. Natomiast jest szansa, że informacja o tym, że Puchar Polski, rozgrywki kompletnie nieinteresujące dla ludzi w Europie, pojawił informacja o tych rozgrywkach, pojawiłaby się w jakimkolwiek przekazie prasowym. Nie, proszę ze względu na nazwisko sędziego Powiedz, chociażby. jakby wstrząsnęła tobą informacja, że Howard Webb na przykład sędziuje finał y, Pucharu, dajmy na to Uzbekistanu. To bardzo trafione jest, dlatego że dzisiaj Puchar Polski poprowadził Uzbek, które, <laughs> któ, któremu obiecał to Grzegorz Chlato, który pił z nim wódkę. Tak to się przekłada na... na, na, na znaczy, natomiast... Znaczy, znaczy, nie, no, byłaby, ja myślę, że byłaby... Ja bym sobie pomyślał, że pewna zazdrość by była, że w Uzbekistanie potrafią ściągnąć sędziego Łeba. A, a, a w Polsce na przykład nie. nie. Znaczy, znaczy, szczególnie, że my znaczy, na przykład z Marcinem zajęliśmy się... Tydzień temu, tak? Dwa. Rozmawialiśmy o tym, kto poprowadzi. No, ale wcześniej, to był tuż po Tak, Kto zagra o, w finale. Obsadą, po tym jak pan sędzia, pseudosędzia sędzia poprowadził mecz czwierć, czwierć, półfinałowy, półfinałowy w Barcelony, pan, pan z Portugalii. Niech jego nazwisko zostanie zapomniane za karę. Ja w ogóle nie chcę mi się zajmować takimi sędziami. I wtedy obstawiliśmy całą obsadę sędziowską do końca Ligi Mistrzów i okazało się, że trafiliśmy i półfinały i finał z udziałem Howarda Webba, który ma niewiele okazji, żeby posędziować rozgrywki w Europie bez udziału drużyny angielskiej. No i, A zrobił to dzisiaj bardzo dobrze. No, sędzia asystent nie zauważył, jednego zagrania ręką Majkona, które mogło mieć wpływ na losy meczu. Natomiast mam wrażenie, że z całego spotkania to jednak wygrała drużyna i tak lepsza i tak by sobie w tym meczu poradziła, chociażby ze względu na potencjał chociażby ofensywny, bo to, no, co, to, defensywny to, też, no bo to, to przede to... wszystkim, bo to, że Inter potrafi się bronić całą drużyną, to już wszyscy się dowiedzieli prawdopodobnie nawet na Marsie po meczu z Barceloną, Natomiast to, że Inter, to że Milito ma dwie szanse, dwie szanse bramkowe... No Oddał dwa, dwa strzały, strzały, dwa celne i, o, i strzelił i za gole. Za gole. No to e, gdyby napastnicy, wszyscy w sumie, którzy wystąpili dzisiaj Bayernu Monachium, mieli połowę jego skuteczności, to Bayern by ten mecz no, wygrał. Sam początek drugiej połowy i napastnik Miller ma właściwie kopię sytuacji Milito. No tylko, łatwość, że... jaką właśnie dostali się pod bramkę pod bramkę Intermediolan zawodnicy Bayernu była zadziwiająca, no ale to tak jak później skomentowaliśmy. Brak koncentracji wynikający z tego, że jeszcze no, się zauważy ustawiali. Zauważycie, że to były jedyne dwie minuty w czasie tego meczu, kiedy oni mieli taką łatwość. Tak, tak, no, ale to... No, ale gdyby, ale, gdyby, ale, gdyby ale, wielki, zamiast... ale wielki napastnik potrafi taką sytuację wykorzystać. No, no, tak no, gdyby tak, by... tam zamiast Millera był jakiś człowiek, który potrafiłby w bramkę trafić, strzelić gola, to ten mecz jeszcze mógłby się różnie potoczyć. No. Zobacz, że Intermediolan pierwszą jego sytuację Sytuacją, była sytuacja, w której zdobył gola i to tak od początku wyglądało, że Inter stanął jak zwykle głęboko cofnięty no i co, no i liczył na jedną, dwie okazje po to, żeby zdobyć bramkę wykorzystał pierwszą tak naprawdę ułożył im się mecz w związku z tym i dalej no to już czekaliśmy raczej na trzeciego gola Interu niż na pierwszą bramkę Bayernu no i po meczu no no tak no to Bayern nie miał za bardzo argumentów no z przodu już to, to jeśli rozwiązaniem problemu ma być Mario Gomez no to ja nie rozumiem ja cały nie czas, widzę. dlaczego przy wyjściu Kloze, Znaczy, może to jest jakieś tam wewnętrzne rozstawienie taktyczne zespołu, ale jak można zdjąć zawodnika, czyli Altintopa, który jest jedynym zawodnikiem, który tak naprawdę tam czyni, czyni różnicę i w pojedynkach sam na sam potrafi cokolwiek osiągnąć. Tak, bo Dęczy... Robin był bardzo, bardzo krytyczny. Nie, nie, nie miał metra ani wolnego. Ani Robena nie było, ani olicza nie było przede wszystkim. No, olicza tak, olicza. Olicz to... Altintop potrafił czasami rzeczywiście wygrać pojedynek jeden na jeden, no ale. No, Van Hal miał jakąś pewnie koncepcję, tak mu, no, tak mu z notatek wyszło. No. Chyba się Van Hal przestraszył tych podwojonych skrzydeł w obronie, dlatego że rzeczywiście po pierwszym golu IETO y, z jednej strony i Milito z drugiej zagrali to, co z Barceloną bardzo głęboko się cofnęli. Pandew. Pandew, tak. Bo Milito bardziej biegł na szpicy rzeczywiście, stąd się wziął drugi gol, no, ale oba skrzydła się cofnęły mocno w Winterze i. Bardziej w drugiej połowie Inter zaczął szukać w środkowych sektorach boiska miejsca dla siebie, stąd wzięły się te dwie okazje na początku drugiej połowy niewykorzystane, no ale jak się ma taki potencjał pod tytułem Meller, a później Gomez, no to yy, i Kloze, no, no to, są, to są takie zmiany, no to równie dobrze mógłbym Kloze wpuścić i, i też by tam gdzieś biegała, znaczy, też Kloze pewnie, by gryzła trawę. No. Kloze pewnie mógłby robić różnicę, gdyby to było dwa lata temu. Albo, na cztery, Albo no. cztery. A nie po tym, jak go cały sezon Van halt trzyma na ławce. I on nagle, no co, wyjdzie i mówi: Lidze Mistrzów strzeli trzy gole. Raczej, no tak, a, raczej a, wątpliwe. A do tego dodam, dodam że no wreszcie jakaś drużyna w Lidze Mistrzów postanowiła wykorzystać to, że Bayern Monachium ma po prostu najwolniejszą obronę, jaką sobie można wyobrazić na tym poziomie rozgrywek. No bo to, co wyprawiał Demichelis i Van Buiten, a do tego Bad Stuber, no to jest y, taka klasyka. To starcza na y, Puchar Niemiec, to starcza na, na Bundesligę. O na dziwo by be... starczyło na, na, na Manchester, Manchester United, United. No, ale to jakiś, to raczej był wypadek przy pracy. Tak, ale we wczorajszym, we wczorajszym wywiadzie powiedział Van Bommel, że obawia się tego, że drugi raz nie siądzie tak piłka na nodze Robenowi i może to być za mało, żeby wygrać z... Znaczy oni byli, mam wrażenie, od początku trochę pogodzeni z tym, że są drużyną gorszą. To nawet to, co powiedział Van Hall, że jesteśmy tutaj dzięki sędziom, dzięki pomyłkom. Van Bommel, który jest kapitanem i teoretycznie, no praktycznie też, bo on, to, on jednak walczył w środku pola, przyznaje się do tego, że drugi raz nie siądzie Robenowi. Drugi raz sędzia się nie pomyli, tak jak w meczu z Fiorentiną. Możemy ten mecz przegrać. Tak nie mówią zwycięzcy, tak? Yy, drużyną zwycięską tu od początku i mentalnie, i później taktycznie był Intermediolan, no, i no co, no, by, no byli lepsi, tak, no jest to jedna to, to Van Hal nawet powiedział w wywiadzie przedfinałowym powiedział, że no nie łudźmy się, Bayern Monachium nie jest jedną z najlepszych drużyn w Europie no, w Europie najlepsze drużyny to jest Manchester, Inter, Chelsea i Barcelona, a później jest cała reszta, no i, no i trochę się wpisał z tym scenariuszem, który przeprowadził, bo próbował reagować ofensywnie no ale jak się wpuszcza Gomeza i Kloze, no to no tak, no, no właśnie w każdej formacji, jakbyśmy popatrzyli, w każdym miejscu na boisku Inter miał lepszych piłkarzy od Bayernu. No tu się jakby tego się nie dało szukać. No pewnie był Roben, ale, ale jak jest jeden człowiek, no to widzieliśmy, jak Roben biegał w pola karnego, próbując sobie tak. znaleźć miejsce do strzału. A tam stał czar czarno-niebieski mur niemalże, który, który, który tylko który... przesuwał się w jego tak, stronę. Tak, i nie, no, tam nie było szczeliny, żeby się wcisnąć ze strzałem. No raz, raz mu się udało oddać strzał. Ładny. taki trochę z, z, z, z boku pola karnego, no ale no, bramkarz jeszcze też w Interze ma pojęcie i i, I wiadomo, no. że tam trzeba oddać ich strzałów w parę, żeby, żeby wpadła piłka, a nie liczyć na to, że jeden strzał w okienko przesądzi mecz. No. Szczególnie jeżeli próbuje tego jeden zawodnik strzelając z dystansu. Jak się ma takich piłkarzy jak Van Bobel, Van Bobel czy Schweinsteiger, to oni też powinni próbować rozerwać jakoś ten środek obrony, bo boki wiadomo... Były tak, Schweinsteiger po... niewidoczny nie, praktycznie. Nie, nie strzelał, no. Olicza w ogóle nie było, tak jak Przemek powiedział. E... No, Boki obrony. Machu no, no, e, dochodził do doświadkowania, ale kopał je w trybuny. Tak, współpraca Lama z Robenem zaczęła istnieje. się około 60 minuty meczu, tak naprawdę. No, ale tak jak mówiliśmy, że granie na skrzydle z Robenem to jest ciężka praca, bo trzeba się nabiegać po to, żeby on i tak piłki z reguły nie oddał, bo no wiadomo, że Roben. Tak, to nie jest. Z piłką tu, się ciężko rozstaje. To, to, to nie jest współpraca Alves-Messi, gdzie oni sobie w ciemno grają piłki i wiadomo, że jak jeden pójdzie, to drugi mu gra tutaj tak, tu pustych przelotów trzeba zaliczyć cierpliwość, no to to, trzeba mieć... Wystarczy porównać Lama z reprezentacji Niemiec i z Bayernu, no tam on no. tych piłek trochę dostaje i to zawsze się chętniej jakby z większą radością biega do piłek jak się je dostaje a nie biega się tylko po to, żeby się poprzyglądać jak Roben dribluje i strzela na bramkę, no to po sześciu przewieszkach może się odechcieć trochę, no. niestety No i jeszcze jedna rzecz to, że Inter tak naprawdę wyszedł niby ustawieniem 4-3-3, które tak jak patrzyłem na, na to, co, co było na placu. No ofensywnej to, akcji ETO, to nie pamiętam z tego meczu chyba. No, była jedna, tam raz się zaplątał gdzieś przez przypadek. Był w pobliżu piłki. <grym> tak. <grym> I tak to mniej więcej wyglądało. <grym> tak, no, szczególnie, że to jest e, czwarty zawodnik chyba. Tak teraz zaraz, zaraz spojrzę w notatki. E, czwarty zawodnik w Historii, który obronił Ligę Mistrzów. Wcześniej to byli De który w Marsylii w Milanie zdobył Puchar rok po roku. Później Paulo Sousa, który zrobił, zrobił to w Juve i w Dortmundzie. No i Gerard Piquet, który zrobił to w Manchesterze i w Barcelonie. A teraz zrobił te to, który w dodatku zdobył ten Puchar po raz. A Zedorf nie zdobył? Rok nie. po roku? Nie. Nie, on miał przerwy. On miał, on między, miał między duże przerwy. Tak, on zdobył trzy z Ajaxem z Ralem i Nie z Juventusem, z Milanem. Tak, ale on miał przerwy między tym. E, no a tutaj jest no szansa, no to na, na, na sześć pucharów ma Eto, jako jedyny zawodnik w historii piłki nożnej, e, który może tego dokonać. E, paradoksalnie Zlatan Ibrahimowicz przeszedł do Barcelony po to, żeby zdobyć swoją pierwszą ligę mistrzów. E, a to no, Eto ma... Idealnie, tak? idealnie się minął. Tylko, że boję się, że Zlatan Ibrahimowicz to nie jest piłkarz, który dałby, nie grałby jako obrońca boczny. To, to nie jest ten typ zawodnika, przede wszystkim szybkościowo, mięśniowo, to, to nie jest taki piłkarz. No, no nie, wtedy pewnie tam jakiś jakieś zmiany, no, on by grał na szpicie, a nie, tak. nie może Milito byłby w miejscu Eto wtedy, ale też jest pytanie, czy... Czy z latan by akurat tak spakował? Tak. Przepraszam za. Mam no, białe <grymne> wrażenie, Van Buitena, tak? Bo to jednak też nie jest taki typ zawodnika. No też jest. No, no ale, to, to ale, wygrał szybkością i zwinnością, tak? A tak nie, a nie ale siłą ale, ale i, przy tak grającym. powiedzieć, że to co zrobił mi, to przy drugiej bramce to. Znaczy, Ale to komentowano na, pod, tak. na, na, na, na podwórku. No, tak, tak, tak, tak, tak komentowaliśmy tak, to w czasie meczu. Ja już we wcześniejszych akcjach mówiłem, że mieli to. E, znaczy Van Buit. Myślę, że w czasie meczu nasi słuchacze nie mieli szansy. Tak, dlatego słysze. chciałem to powtórzyć, <laughs> że Van Buit ten wygląda, że, że cumuje jak tankowiec. I on rzeczywiście tak się obraca. No To jest w ogóle. To, że taki obrońca gra w finale Ligi Mistrzów, no to trochę urąga tym rozgrywkom. No, dla mnie to w ogóle pomyłka. I Demichelis, to co wyprawiał, i to co wyprawiał Van Buiten na środku boiska, to jest po prostu dramat. No, no ale, come on, no, przyszła drużyna, która umiała to wykorzystać i obnażyła te błędy ich może mało efektownie, tak, bo sporadycznie atakował Inter, no ale no, ale w finale chodzi o to, żeby ten finał wygrać. No, no. Znaczy, no, Inter cały sezon gra, powiedzmy mało efektownie, ale bardzo efektywnie, no bo trzeci, znaczy... puch trzeci Puchar, tak? To, to... No tak, no, zęby bolą od patrzenia na to momentami, no ale, ale takiego Interu to nawet Papa Moratti nie miał szans oglądać z tyloma triumfami w jednym sezonie. A to jednak był człowiek, który zasponsorował im dwa Puchary Europy swego czasu, a kompleksem syna, czyli jakby nie brzmiało słowo junior Moratti teraz, patrząc na niego jego kompleksem było to, żeby zdobyć cokolwiek w Europie no i udało mu się to wreszcie no zobaczymy jak to się dalej rozwinie no bo to co pilot pisał w komentarzach że tam nie wróbla, ale wszystkie pozostałe gatunki ptaków świerkają o tym, że tam Murinio w tym jednak Madrycie wyląduje. No może stać się za, za chwilę faktem. i Prawdopodobnie pociągnie to za sobą drobny eksodus z Interu. Na pewno będzie to Maikon, bo nie wierzę, żeby Mourinho go zostawił Interowi pewnie będzie to zawodnik typu Milito. Bo no widać, że oni się tam, jest tam jakaś ta, taka chemia i ten Milito gra rzeczywiście. No świetny mecz kolejny, no. Przychodzi z Genui, gra w Winterze. On w Saragosie kiedyś Realowi pięć goli w jednym meczu strzelił. No to jest w ogóle piłkarz. Jak dostałem smsa dzisiaj w czasie meczu, Barcelona kupiła nie tego Milito. <grym> <grym> no może, tak, może tak być. Tak, on był. Tak, on był. Był, czas był łączony z, z Barceloną. No, był kiedyś taki atak w Saragosie. Milito, wija. Wija w Barcelonie teraz. Milito w Interze, a być może za chwilę w Realu, a Saragossa dzięki Kolundze, bo Suarez się kontuzjował, dzięki golom Kolungi ledwo się utrzymuje przed, przed spadkiem w Hiszpanii. Tak, tak, tak to się toczy. Nie wiem, co jeszcze o tym. A! Czy ktoś widział Luisa Figo na ławce? No właśnie, nie, ja się przyglądałem, ale, ale chyba nie było to pokazane, mogłem przeoczyć. ale no Nie był to, potrzebny. Pytałem się razy. ciebie właśnie w trakcie meczu, czy ma być. Znaczy, bo. Yy, ale no, nie, nie był pokazany. Myślałem, po no, no, że gdyby był, to, to by go wyłapali. No, jednak. Pewnie tak, no bo w końcu jest. No, Może się... któryś ze słuchaczy tam uważnie je, oglądał, ale ja nie u... widziałem. Znaczy, miałby być u siebie w Madrycie? Czy okazało się, że bardziej był potrzebny do. do nie wyraża się brzydko do denerwowania kibiców i zawodników drużyny Barcelony, niż do tego żeby uczyć no dobrze, się no ale bądźmy sprawiedliwi bądźmy sprawiedliwi po co jeżeli ma być jego asystentem bo tak też ćwierkają wróble może no, jest bronią w... psychologiczną jak widać chemiczną dobrze, chemiczną, chemiczną. dobrze działającą Mourinho, Mourinho weźmie sobie Figo już jako... trzeci raz o tym wspominać. Mourinho weźmie Figo ze sobą do, do, do Realu Madryt tylko na dwa mecze w sezonie Będzie go sadzał na ławkę przeciwko Barcelonie jako asystenta tak, jeżeli to ma zadziałać to myślę, że jest to warte tego to, to, to, to można by w ogóle zatrudnić sobie yy, na jakieś... każdą drużynę Kogoś. 19 przeciwników, 19, <grystanie> 19. 19 asystentów, no, aż drużynę osobnego. Jednego tak. takiego, którego najbardziej nie lubią. <grystanie> tak. <dokładnie>. Świetny pomysł. <grystanie> Albo i on dalej, w ogóle prezes powinien brać 19 trenerów, tak żeby w każdym meczu inny prowadził. Ja taki. uważam, że mimo wszystko asystent siedzący na ławce nie przeszkadza drużynie przeciwnej w grze w piłkę. No, nie, że... absolutnie nie. Natomiast jest to dosyć żenująca, co po raz Szenująca, kolejny. Powtórzę, żenująca, ale... Zagrywka odwracająca uwagę mediów i kibiców od tego, no, jest... na kim powinni się skupić. Że, Od tego, że właśnie w tej chwili wznosili puchar Ligi Mistrzów. No, no, nie, no, no, no, no ale ja nie, nie, no. do tego się nie, nie, nie, jest znaczy, no Znaczy, Figo miał w tym jakiś nie, no to nie, wątpić, tak? to jest zagrywka pod tytułem Dobra, yy... ale nie, nie, było nie, nie, tak? Nie wiemy. No, gdzieś nie był, nie, nie był tak. pokazany. Ja to, że... za to widziałem z drugiej strony przemykającego się po trybunach Franka Riberego, który tam... Tak, no, przemykał się, no ale no, on od jego, nie No jego kretyjski faul wyłączył go... Kto wie, co by było, gdyby, gdyby, gdyby, gdyby nie, nie, nie, nie właśnie to, bo to no, jest taki zawodnik, który mógł poprowadzić... Przede przede wszystkim byłoby zagrożenie z dwóch stron, tak? Byłby no. Robben i byłby Ribery Zawsze to już jakoś tam utrudnia no, Nawet nie tylko jakoś, to jakby, jakby czyni różnicę, bo w tym momencie i obrona musiała się zupełnie inaczej ustawić. No, to mogłoby tak, wszystko wiesz, no, wyglądać inaczej. No, obrona Interu sobie radzi, bo, bo w Barcelonie było jeszcze paru więcej piłkarzy M robiących różnicę mogli, i sobie ja... z tym poradzili jakoś. Znaczy, więc... tam, tam zdecydowanie akurat w tamtym meczu środek ciężkości był bardziej przesunięty w stronę defensywy. O. Tutaj Inter jednak mimo wszystko no, bardzo tam... rozsądnie grał ofensywnie. Tutaj nadal Czasami. musiał strzelać gole. No, w tak. meczu w Barcelonie już nie, nie musiał. musiał. Także no, to, to ta różnica. Tutaj jednak tak, żeby wygrać jakąś kontrę, musieli wyprowadzić. No i to, to zrobili zresztą dość skutecznie, bo kontra składała się z, Nie z, z 15. czterech podań. Tak. tak, znaczy kontra zaczęła się od wykopu. Znaczy trochę akcja, którą wymarzył sobie Engel w meczu z Koreą. Tak. Y Trochę tak to tak. wyglądało, wykop od Dudka na kałużnego. W tym wypadku kałużnym był kamiasto bodajże. Czy... Nie, nie, nie no wiem, wiem tak. już teraz, nie... no ale zgranie głową, tak? Później odegranie na wchodzącego jedne... na krzyżową piłkę jednego z dwóch napastników i gol, tak? No wymarzona akcja. Jurek Engel wizjonerem. No. <laughs> A <laughs> co ciekawe, identyczną bramkę strzelili Turcy w meczu z Koreą na tamtych mistrzostwach. I był Ale to w, me w meczu o trzecie. Nie pamiętam. Nie, nie, to był mecz o trzecie miejsce. No, to, to, to, to, to nie ten mecz. Nie, to, to, nie, mecz. to nie był mecz Portugalii z, z Turcją, tylko to był mecz. No tak, faktycznie. To był, to, no nie ta impreza i tak, nie ten tak, mecz. To jeszcze, jeszcze o podcaście nikt na świecie nie słyszał wtedy. Tak. E, 2002 mecz o trzecie miejsce polecam bramkę Turcji. Nie tylko my, w ogóle nikt na świecie. Pierwszą nie albo o drugą. Podcaście. Teraz nie pamiętam, czy to pierwszy albo drugi gol y, Turków. Rany, jak tak, samo, tak samo było. zagrany jak, jak, jak, jak ta bramka którą dzisiaj gdzie my to wtedy oglądaliśmy znaczy oglądałem to w garażu kolegi w Kielcach Sami. ale pamiętam, że chyba kilka meczów z tamtych mistrzostw oglądaliśmy u Ciebie w biurze owszem na, na, Sas na, saskiej, na kępie. saskiej Kępie tak. mam nadzieję, że jej nie zalało tak. Saskiej Kępy, bo jesteśmy trzymamy, w Poznaniu. Tak, trzymamy za nią kciuki. Ale jadąc tu widzieliśmy kilka ciekawych obrazów. Rzeka Warta tak. się tak? popisała. Tak, się popisała. Na drzewa tak no. pokorony we, we wodzie. No. taka mi się przypomniała Bramka Turków. No to ciekawe, jak to człowiekowi po 8 latach potrafi się go przypomnieć. nieobecny tutaj redaktor Ernest Gabeł zawsze mówił, że woli e, finały byłego Pucharu UEFA niż e, finały Ligi Mistrzów. Z tego powodu, że finały Ligi Mistrzów zawsze są, że to jakby... Szachy, no. Tak, szachy, znaczy, no, waga, a poza tym waga... waga pucharu pęta nogi e, Uszy piłkarzom. pucharu pętają nogi. Tak, uszy <głos> pętają nogi piłkarzom. Coś e... w tym chyba trochę jest. No. Znaczy, wiesz, no, już w finale to ja nie, nigdy nie wymagam żadnym finale od tego, żeby on był piękny, bo to już jest naprawdę... Tu już się liczą niuanse, tak jak ta ręka Majkona, tak jak nie wiem niezagwizdana nie kartka w jedną czy w drugą stronę czasami przeważa. W ogóle to Marcin powiedział, jak oglądaliśmy mecz, że generalnie Liga Mistrzów w tym sezonie też była taka, że no jedna decyzja w tą czy w tamtą powoduje, że umówmy się. Z no jest... HPLM Tel Aviv grał Bayern Monachium, jak wychodził z grupy? Jeden 0 z nimi wygrali po ciężkim, bardzo meczu u siebie, żeby wyjść z grupy. Później Bayern Monachium, żeby wyjść z grupy, musiał pokonać Juventus Turyn. Problematyczny też jeden z czterech goli wyszli. Mecz z Fiorentiną, bramka w ogóle ze spalonego w doliczonym czasie. Intermediolan, Mediolan, gol Snydera przeciwko Rubinowi Kazaniu czy Dynamo Kijów, już nie pamiętam. Dynamo Kijów. 92 minuta, wepchnięty po błędzie bramkarza, nie byłoby Interu, w ogóle by z grupy nie wyszedł. Do no, takich sytuacji, które, przez Let's które putain. przemknęły się oba zespoły, zanim e, trafiły do, do, do tej fazy w późniejszej, w której rzeczywiście Bayern pozamiatał z Lionem, a Inter e, rzeczywiście wygrał te, te swoje mecze z Chelsea i z Barceloną. E, fakt, że decyzja przy golu e, Krkicza też może, pozostawiać wiele do życzenia. Może. No, yy... no tak, ale no, to, to, to, to co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, taka, taka jest piłka nożna, że tutaj no, w tej chwili na tym poziomie to właśnie decydują czasami, nie wiem, jak ktoś to ładnie mówią, milimetry na bucie przy kopnięciu piłki, sekunda zawahania sędziego, czy, czy, czy kępka trawy, która gdzieś tam krzywa akurat urosła. To, coś, czego nie ma w czy... yy, tak. yy, grach zespołowych, tak, gdzie, gdzie tych punktów zdobywa się więcej. I jeden punkt, czy, czy jeden blok czy, czy jedno trafienie w siatkę aż tak nie przesądzę, jak czasami w piłce nożnej gdzie rzeczywiście to jest no taka była ta Liga Mistrzów w tym sezonie rzeczywiście no I tak i, się i... musimy no, przyzwyczaić, taka ale... będzie, takie będą Mistrzostwa Dobra, Świata ale no mówmy się, no, wygrała drużyna która pokonała dwie najmocniejsze drużyny w Europie moim zdaniem w tej chwili czyli Barcelona i Chelsea no, jeżeli ktoś ma tą Ligę Mistrzów wygrywać no to właśnie zespoły, które, które dokonują takich rzeczy po drodze bo finał jaki był to wszyscy widzieli, no i, no i już, nie. Także to, że Ancelotti do spółki z Guardiolą nie dali rady jednak pokonać Interu, no to, no to, no to trudno, no trzeba, trzeba, trzeba się, się przyznać do porażki po prostu, no. No tak, i w przyszłym sezonie trzeba szukać sposobu, jak tym Murinio wygrywać. No bo... e, znaczy, właśnie, mam taki paradoksalny też dosyć pomysł na to, że prawdopodobnie jeżeli ten Murinio przejdzie do Barcelony, to może być jednak. Puu, do Barcelony nie przejdzie, już miał przejść. No, no, tak, skrót myślowy mi się udał. Do Realu to dla Barcelony może być jedna z lepszych rzeczy w tej sytuacji, w której większość piłkarzy tego klubu jednak wygrała masę trofeów. Bo co ich może zmotywować po tym, jak zdobyli 99 punktów, wygrali co niektórzy dwa razy Ligę Mistrzów, Dwa razy wygrali ligę hiszpańską z rzędu. Jak nie to, że trzeba wygrać z Mourinho, z którym przegrało się, mówmy się, no, Ligę Mistrzów przegrali z nim. Mhm. Więc teraz to trzeba po prostu wyjść i, i udowodnić, że, że ta drużyna i Guardiola, i piłkarze, którzy będą grali w Barcelonie, no to no, poza tym dla Ligi Hiszpańskiej to jest też świetne rozwiązanie, bo ten Real Madrid z Mourinho temperatura granderby Derby to będzie taka, że to nie wyobrażam sobie na świecie, żeby ktokolwiek nie chciał tego zobaczyć teraz. To jest taki... no do tej pory raczej większość ludzi ra... chciała to oglądać. Na... A w tej sytuacji faktem jest, że to jest kolejny kamyczek do ogródka pod tytułem polaryzacja Ligi. To znaczy tak, Walencja pozbyła się swojej największej gwiazdy, czyli Davida Villi. Prawdopodobnie Silva też odejdzie, prawdopodobnie do Realu, do Realu. Madryt czyli Liga dalej się będzie polaryzowała, bo Sevilla mimo tego, że zdobyła Puchar Króla nie wydaje się drużyną na tyle mocną, żeby mogła jakoś tam w przyszłym sezonie i Barcelonii i Realowi zagrozić. Także... Te dwa zespoły będą jeszcze mocniejsze, reszta ligi jeszcze słabsza. No tak, to, tak to wygląda. Co może oznaczać w dłuższym okresie, jednak, że będą słabsi w Europie: Barcelona i Real. Bo to, no to tak się z reguły przekłada, niestety. że. No wystarczy spojrzeć że, na Anglię. Im, tak? łatwiej, Im łatwiej ci idzie w lidze, no to jest jakieś takie rozkojarzenie, prawda? że wychodzimy na luzie, bo i tak wygramy. Na później, niestety, trzeba się spiąć 3-4 razy do roku i to nie zawsze wychodzi. To, to pokazywało, no, przykładów można by mnożyć wiele, gdzie dużyny całkiem całkiem niezłe przegrywały, przez to, że jakby no, nie były w tym rytmie tak zwanym meczowym. To, co trenerzy jak mantry powtarzają, czasami to jest trochę śmieszne, no ale coś w tym pewnie jest. No, to nawet Guardiola sobie życzył tego, że Barcelona jak najdłużej grała w Pucharze Króla po to, żeby utrzymać rytm meczowy. Odpadła z Pucharu Króla z Sewillą. rytm został zaburzony, tak. niektórzy też twierdzą w Hiszpanii, niektórzy dziennikarze, że, że później przełożyło się to na no właśnie na, na mecze z Interem Mediolan no, ja, ja nie jestem o tym przekonany bo widziałem y, zaangażowanie z jakim Barcelona walczyła jednak o mistrzostwo do samego końca i faktem jest, że tam chwilę dekoncentracji no ale jednak z Sewilą potrafiła wygrywać na wyjeździe później jednak rozwieść ten Valladolid w ostatniej kolejce a y, co oznacza brak zaangażowania, no to było widać wtedy kiedy Real Madryt już walczył o nic w meczu z Malagą i było wiadomo, że Barcelona swój mecz wygrywa i Real swój mecz zremisował, no bo już po prostu walczył o nic. Także to też jest istotne, no to powiedział Maciej Murawski też ciekawie komentując sytuację na, na Stadionie Legii Warszawa, że przy takich trybunach jakie są na Łazienkowskiej Lech Poznań nie był mistrzem po prostu tak się nie da grać w piłkę, a gole tak jak to się w tych grach różnych futbolowych stamina, efekt, gole zdobywane w ostatnich 10-15 minutach jakby odjąć te gole Lechowi Poznań, to Lech Poznań pewnie biłby się o jakieś czwarte miejsce w lidze, no a to się bierze stąd, że 15-20 tysięcy kibiców potrafi zrobić taką atmosferę, że chce się wypróbować flaki po prostu na boisku no, tak. Legia, Legia bardzo le letnio grała tak w tym sezonie całym, Zwalanie na kibiców w tej sytuacji to jest trochę pójście na łatwiznę, No tak, bo ale przy pustych ja trybunach to się tak, raje, tak. to się fajnie gra jak my gramy, tak? Bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do wieści. Dzisiaj graliśmy trybunach. przy pustych trybunach. Ale, ale jak... dużo muszek było. Ale piękny mecz Ale, no, ale jaki <głos> karny strzelany przez redaktora Maciaka. No, gol sezonu. <głos> na boiskach Poznania. <głos> Piękna, murawa. Tak, Piękna ja. murawa i dużo muszek. Dlatego tak się się trochę drapiemy. Mm. Czy teraz do Ligi Mistrzów zamykamy? No chyba tak. Tymże? No. Tym, Skończy, skończył się. Teraz mamy dużą imprezę przed sobą. Znaczy, jeszcze zanim do tej imprezy, bo to no przyszłościowo. Tak, ja tak, jeszcze... tak, tak, ale tylko chciałem powiedzieć, że już tutaj prowadzimy rozmowy i zastanawiamy się, w jaki sposób ją relacjonować w przyszłych podcastach. to jest. Tak, próbujemy się, się, próbujemy się tak. nie, nie zakatować, a jednak coś Dokładnie. sensownego zrobić i nadal jeszcze. Bo powtórzenie tego, nie co zrobiliśmy z mistrzostwami Europy, no wydaje się. Po pierwsze, mistrzostwa świata trwają trochę dłużej i jest Trudy. więcej meczów dziennie, Pak. więc no, będzie, będzie trudno. Zobaczymy. No to Także czekam, czekamy na jakieś propozycje. Propozycje od słuchaczy. Negocjujemy ja, sami ze sobą. Ale propozycje pro, pro, od słuchaczy mogą być takie, żeby były dwa podcasty dziennie. Także. Nie. To jest godzinne. Nie da rady. Ale to muszą być poparte pewnymi propozycjami finansowymi. Albo prze, tak, przelewy na konto podcastu. <laughs> Bo nie, nie damy rady o słucharach i wodzie nagrywać podcastów. Nie ma takiej możliwości. 100 tysięcy tak. batów za, <laughs> za nienagranie. Nie. <laughs> batów tajskich. Tajskich za każdy odcinek. Okay. Chyba e... by się nie opłacało mimo wszystko. Mogu, mogu, nie, nie, by... nie wiem, jak bat to I, tej ile? I 100 tysięcy batów to ile? To jest? 10 tysięcy złotych. A to by się opłaciło. No tak, jedziemy. Jak ktoś nam zaoferuje 100 tysięcy batów, to nagrywamy dwa odcinki dziennie. żebyś się nie obudził w tych. w kazamatach. Nie, w dybach pod kościołem mariackim. Tam są takie zabytkowe. A, jeszcze nie, chciałem nie. powiedzieć, że przed sezonem, jak już zamykamy pucharowe różne kwestie, jak mi ktoś powiedział, że trzy drużyny hiszpańskie wygrają różne trofea i nie będzie tam Realu Madryt po, po tym, co real zrobił na rynku transferowym, to bym się mocno zdziwił. Biorąc pod uwagę, że Puchary rozłożyły no, ja bym się. się nie zdziwił. No, ja bym się zdziwił jednak, bo myślałem, że jednak, nie wiem, Puchar Króla na przykład chociażby dadzą radę zdobyć. W zeszłym sezonie rozłożyło się to w ten sposób, że z różnych hiszpańskich Puchary wszystkie akurat zdobyła Barcelona, a teraz rozłożyło się to na trzy zespoły. Bo Atletico Madryt, o czym nie mówiliśmy, a mecz był świetny. Wspominaliśmy. O czym? Nie mówiliśmy o Pucharze Króla. A, o Pucharze Króla. A to, to też, też świetnie. O final Ligi Europejskiej. Też to świetny mecz zresztą na... Podcaście, na tak? Obecny, tak, tak. Nieobecny redaktor Ernest zachwalał, że bardzo mu się mecz podobał. Tak, tak. No, aha, tak tylko nie mówiliśmy o Pucharze Króla, który to zdobyła drużyna Sewilli, Kompletując w ten sposób listę drużyn hiszpańskich, które odniosły jakiś sukces w ogóle. Barcelona wiadomo, Liga, Atletico Madryt wiadomo, puchar. Ligi Europejskiej, no a seria Puchar Króla. No i tu mamy koniec. Koniec czego? Koniec, koniec Pucharów. Borealowi zostało świętowanie meczu Interu dzisiaj. <śmiech> no dobrze, to skończyliśmy. Teraz możemy się przenieść może na nasze krajowe poletko na sekundę, przynajmniej. Bo nie po raz pierwszy w historii zdobyła Puchar Polski. U, widzę, wrócił do Ligi. Do... No ile? jest mistrzem Polski. Tak. Bo, wszystkim... bo to też jeszcze nie zdążyliśmy w podcaście powiedzieć. Robert Lewandowski został królem strzelców. Podobno transfer do Borussii trochę jednak zawis w próżni. Bo znaczy, bo jakieś są rozbieżności finansowe. Wie, wiemy skądinąd, że Robert Lewandowski jest dogadany od y, miesiąca, jeżeli chodzi o kontrakt indywidualny w Dortmundzie. I bardzo chce iść do Dortmundu. Bardzo chce tak iść i rozmawialiśmy interesuje. z Kubą Łaszczykowskim. Próbowaliśmy i... go pociągnąć za język, ale się nie dało. No, ale powiedział parę rzeczy, że tak, że w klubie pytano go. Że on polecał. Że on polecał, że polecał i, że... Robertowi klub... Y, tak, no i generalnie wszystko jest na dobrej drodze. Tymczasem Poza jednym drobnym faktem, że Lech, Lech chce więcej tak, chce, pieniędzy. chce bańkę więcej niż, niż, niż nie chce wydawać jej Borusja z Dortmundu. No ale myślę, że się dogadają, bo tym yy. bardziej, że no, wygląda to, że Borusja trochę się do tego szykuje, bo kupiła Łukasza Piszczka. To też jest tak, że jak się yy. jakby ściąga piłkarzy z jednego kraju, to wiadomo, że oni od razu lepiej się czują i to zawsze jest tak, że, że taka większa kolonia piłkarzy z tego samego kraju. No to jest dobre, dobre rozwiązanie w, w każdym klubie. Tak trochę cichaczem ten Piszczek poszedł no, z, z Herty, uciekł. Znaczy on tam dobrze grał w piłkę po prostu. No Herta grała fatalnie, a Piszczek akurat był jednym z zawodników, którzy się tam wyróżniali. No, strasznie jest ciężko dostrzec yy, bocznego obrońcę, który kiedyś był napastnikiem i pomocnikiem, który akurat wyróżnia się na takiej pozycji w drużynie, która traci masę goli ale na szczęście w Dortmundzie został zauważony znaczy przez Dortmund został zauważony nie bardziej, że z tego co ja widziałem jeszcze inny wywiad z Kubą Błaszczykowskim który twierdzi, że on do Borusii nie został kupiony jako obrońca tylko jego tam w Borusii widzą bardziej na skrzydle ofensywnie piszczka no bo on w ogóle jest, chłopak ma szybkość odpowiednią i spokojnie mógłby sobie tam współpracować z takim Kubą Właszczykowskim na boku. Ciekaw jestem, co na to trener Smuda, czy też będzie widział takie rozwiązanie w kadrze, bo na razie Piszka tak dosyć oszczędnie powoływał. No a tu się okazuje, że może mu jedna drużyna Bundesligi załatwić trzy powołania do, prezesu, do kadry. Tak, ofensywne tyjo może, no. może dostać. tak Ojciec wuj z <głosy> <głosy> też było dawne. Ja tak, ja się... O prezesu lato mówiliśmy. A, a propos yy, transferów polskich różnych, to przymierzaliśmy się do Arkadiusza Onyszki w Wiśle-Kraków. A tu Wisła, Wisła też się podobnie do niego przymierzała. Tak yy, niezbornie Krak dosyć. Wisła-Kraków yy, jest taka saga pod tytułem Bramkarze w Wiśle-Kraków. Tak, oni szukają bramkarza Oni przetestowali dwudziestu kilku bramkarzy, z których nie kupili żadnego. W związku z czym Pawełek siedzi no spokojnie, ręce. Generalnie za... jakąś trudność z podejmowaniem decyzji, e... jeżeli chodzi o transfery piłki. Tak, no tak się składa, że nasz serdeczny słuchacz, i przy okazji kolega Bartek, rozmawiał z Arkadiuszem Onyszko przy okazji zakupów zakupu zegarka z okazji świętowania, podpisania kontraktu z Polonią Warszawa. Tak to było. No i zapytał się, jak to się odbyło. No więc on powiedział, że po prostu Wojciechowski do niego zadzwonił, do Onyszki. No i powiedział, że zapytał się ile. Onyszko powiedział ile. No i dwie godziny potem oddzwonił do niego Wojciechowski i powiedział, że jest po sprawie. No po prostu przebił ofertę Wisły-Kraków, a rozmowy z Wisłą trwały od kilku tygodni. No to co można było załatwić z Polonią Warszawa w dwie godziny telefonicznie, nie udało się tego załatwić wcześniej z Wisłą-Kraków. I prawda, ja, ja bym tam ja jeszcze. Kilkunastu rozum... innym znaczy, zawodnikom. Ja ci powiem, <śmiech> że ja bym to jeszcze rozumiał, bo, no bo rozumiem, że tak jak. No wiadomo, że łatwiej jest takiemu Wojciechowskiemu, jak on sam rządzi, rządzi w klubie, tak? Ale jakby sam fakt zarządzania samemu klubie trochę krytykowaliśmy i on nie zawsze się sprawdza. No rozumiem, gdyby, gdyby w Wiśle było inaczej, tak? Gdyby tam była rzeczywiście jakaś rozwinięta struktura, która podejmuje decyzje i tam byłyby rządy takie. Jakieś schierarchizowane. A tak naprawdę w Wiśle też rządzi jeden człowiek, de facto, tak, bo to on daje pieniądze. no Tylko, że okazuje się, że nie bardzo jest, nie wiem, czy nie jest on decyzyjny, czy on nie chce podejmować tylko tu, decyzji. Tu, tu, tu z Onyszką w Polonii podobno było tak, co wiem z innego źródła, że Onyszko znalazł się na liście trenera bakero. Jako jeden nam z kilku piłkarzy, po prostu bakero miał dosyć krzyżowskiego. No ja mu się nie dziwi, ja Znaczy, nikt mu się nie dziwi, tak? Przerowski jest wystawiony na listę transferową. Wiadomo, że nawet jeżeli ktoś będzie chciał go wypożyczyć, to on pójdzie na wypożyczenie i będzie dalej wypychał piłki wzrokiem gdzieś tam dla innego zespołu. Natomiast nie ma nic lepszego dla Gliwy niż to, żeby pograł obok takiego zawodnika. Tak jak napisałem w w komentarzach, niech z nim nie rozmawia, nie słucha jego poglądów na różne rzeczy, ale niech patrzy, jak ten człowiek potrafi się zachować w bramce i jak on prowadzi grę obronną swojego zespołu, bo to Nyszko akurat potrafi. Nagliwa. Przez te dwa lata kontraktu, który dostał nyżko, jest się w stanie bardzo wielu rzeczy nauczyć, a że chłopak ma talent, no to Polonia może mieć kolejnego bramkarza na lata. To jest bardzo znany w ogóle, znaczy regularny sposób prowadzenia bramkarzy. Jest jeden starszy, który jest tym pierwszym, drugim jest ten młodszy. Co dziwne, zastanawia mnie decyzja trochę jednak Vincent Del Bosque, który wziął jako trzeciego bramkarza na Mistrzostwa Świata jednak Wiktora Waldesa, a nie DG z Atlético Madryt. Bo wiadomo, że jeżeli ktoś zagra mecz grupowy o Pietruszkę trzeci Hiszpanii, to będzie to raczej będzie Reina. Reina, który zagrał też taki mecz na ostatnich mistrzostwach Europy. Tam, gdzie grały rezerwy, trzeci bramkarz hiszpański większych szans Myślę, nie dostanie. Waldez trochę za zasługi. No. Valdez, no, bo... wiesz, no, Drugi Puchar Zamory z rzędu to się rzadko jakiemu w ogóle bramkarzowi w historii hiszpańskiej linii zdarza. Rzeczywiście za zasługi, no ale poza tym jest świetnym bramkarzem. No Ale jak miałbym ogrywać trzeciego bramkarza dla kadry, to może herezję teraz jako kibic Barcelony opowiadam, ale wziąłbym DG, który jest bramkarzem przyszłości dla kadry Nie, hiszpańskiej. To jest oczywiste na no to jest. No tak, ale ja Wiktora Waldesa jednak szanuję, poważam i uwielbiam. Natomiast natomiast wziąłbym DG. W Tylko tej po prostu niestety Hiszpanie mają za dużo dobrych bramkarzy. No. Tak, a polska szkoła bramkarska odeszła w niepamięć. Słynna. Słynna, tak. No, jest Dowhań, to jest Polska Szkoła Bramkarska. I na, i na, na, no. Tylko, że ostatni niestety wypchnął Słowaka w świat, a nie Polaka. Znaczy, niestety, dla niego to pewnie tam. Dla Dowhania to po prostu jest kolejny punkt CV, kolejny świetny tak, bramkarz, tak, tak. którego dobrze sprzedał. Szkoda tylko, że. że... I... Kolejny, na, kolejny na liście też nie jest Polak, bo tam w rezerwie jest ten Machnowski. Tak? I też zagrał świetny mecz przeciw, przeciwko Trafanej z teraz w Chicago. I tam wybronił podobno, ja, meczu się nie dało nigdzie obejrzeć, ale podobno obronił parę genialnych piłek, także chłopak, myślę, że Dowhań z niego też jest w stanie, myślę, że ze mnie nawet by zrobił ramkarza. <grym> ale to chyba parę lat temu musiałby się tak, za to zabrać. Raczej. Także ja raczej, tak raczej, propos, raczej żegnamy Przedowskiego. A propos Mistrzostwa Polski jeszcze chciałem go dorzucić, bo, bo taką słyszałem, znaczy opinia oczywiście, że tam w Krakowie w Krakowie wszyscy mówią, że Lech to taki mistrzem jest marnym, bo, bo załatwił mistrzostwo Lechowi Mariusz Job strzelając samobuja. No to niech się zapytają Przyrowskiego. Tak, dokładnie, natomiast bardzo łatwo się zapomina punkty zdobyte w Warszawie, na Polonii, gdzie, gdzie też Wisła zagrała kompletnie nic i, i bez tego samobuja w ogóle o mistrzostwo by się jeszcze wcześniej pewnie rozstrzygnęła i Job nie musiałby sobie samobójów strzelać. E... Znaczy, no generalnie... Sezon cały piłkarski to jest jednak suma szczęść i nieszczęść składających tak, się w jedną całość. Tak, tak I... Mówił trener Łazarek zwany Baryłą, suma szczęścia w sezonie równa się zero. zero. I to nie ma co kombinować. No. A czy chyba że ktoś ma takie gwizdanie jak tam w, y, drużyna Toulouse y, przeciwko dla której nie został zagwizdany ani jeden rzut karny dla w sezonie. Polski Warszawa też nie. A, słuszna uwaga. <laughs> A przeciwko polu karne widziałem. Tak, dwie drużyny są, nie pamiętam. Jakaś druga drużyna też nie miała żadnego karnego gwizdniętego w tym sezonie. No, no, wiesz, to też jest tak, to się tak łatwo rzuca wiesz, statystyką, no bo... No tak, tak. No, bo jak się nie wpada, jak się nie ma napastników w polu karnym, których się da sfaulować, no to karnych nie ma, no cudów nie ma. E, no tak, no to też jest taki argument y, y, kibiców drużyn y, przeciwnych, na przykład nie wiem, Arsenalowi, Barcelonie, czy innym drużynom grających ofensywnie, że te drużyny mają bardzo dużo karnych dyktowanych dla nich. No ale jeżeli te drużyny atakują czasami pięcioma zawodnikami w polu karnym, to zdecydowanie łatwiej jest sfaulować kogoś, jeżeli jest w tym polu karnym, niż wtedy, kiedy go tam y, nie ma, no no i jeszcze łatwiej jest faulować jak ten zawodnik cię, cię z łatwością mija parę razy i nie umiesz sobie z nimi nijak inaczej poradzić, tak? No to wcześniej czy później to się spóźnisz zdarza. się z ślizgiem czy z interwencją, no, no i go sfaulujesz. Więc ja mówię, no statystyka jest bardzo fajna i tak prezes Wojciechowski często wyciąga ten argument, że, że w cały sezon nie, nie dostał żadnego karnego, no ale na karnego też sobie trzeba zasłużyć, no, a tam propos... poloni napastników, którzy, którzy szaleją w polu karnym, to w tym sezonie za wielu nie było, no. a, pro, a, propos, a propos statystyki, coś wam chciałem powiedzieć powiedzieć. Słuchajcie, które miejsce w lidze francuskiej w klasyfikacji France Football, jeżeli chodzi o noty średnie z sezonu, zajął Ireneusz Jeleń? No nie mam pojęcia. Poniżej 150. Nie zmieścił, nie zmieścił się w pierwszej 150. Siódme miejsce zajął Obraniak. To ciekawe. A, A... prawie został kulem strzelców. A Ireneusz Jeleń, Jeleń w klasyfikacji L'Equipe, czyli drugiej ważnej gazety, był dopiero szósty wśród graczy Oxer. Co ciekawe. No tak, tak hmm. właśnie działa statystyka. Hmm. A bo... statystycznie, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, Martin Palermo pojedzie na mistrzostwa. Ma 36 lat. Które to są jego mistrzostwa? Pierwsze. No? <laughs> 36 lat. I to, nie, I to nie dlatego, że Argentyna rzadko grywa na mistrzostwach, bo grywa zawsze generalnie. Można, można by. Tak, generalnie e tak. Można by powiedzieć, że jest to taki rodzaj argentyńskiego kiełbasy. E, mało tego trzymając pewne proporcje. Po, podobno jest tak, że po golu tym cudownym co to dołożył nogę w strugach deszczu w meczu przeciwko Peru, o którym kiedyś mówiliśmy w podcaście mhm. e, co to był ten tydzień Martina Palermo kiedy strzelił bramkę głową z połowy boiska prawie, a później dołożył, e, dołożył tą nogę która dała awans na Mistrzostwa Świata w, w meczu z Peru w Argentynie to właśnie po tym golu Maradona mu powiedział, że niezależnie od tego, co się będzie z nim działo, to on go na te mistrzostwa za tego gola weźmie. W związku z tym no, nie wziął, wziął Cambiaso i Zanetti'ego, a wziął Martina Palermo. Czyli wiek myślisz, nie że, jest. Myślisz, że Martin Palermo na, na prawej obronie na przykład? Yy, myślę, że, myślę, że Martin Palermo może nie powąchać... Yy, to jakkolwiek to nie zabrzmi trawy <laughs> na turnieju w RPA. Natomiast napastników drużyny Argentyny to ma tylu. No dzisiaj taki jeden tam trochę pohasał w finale Ligi Mistrzów. No tak, no, ale jeszcze jest kilku innych. Myślę, że gorzej jest i z pomocą i z obroną jednak u nich. Mimo wszystko. Także... Tylko dlaczego oni mają takiego trenera? Ja sobie tego po prostu nie e, Bo to Wartość. jest normalny, południowoamerykański, e, taka egzaltacja, wiesz. Bóg ma poprowadzić, wiesz, no, jeżeli jest to jeden z popularniejszych kościołów w Argentynie, kościół Diego Maradony, no to. No tak, ale jest to bałwochwalstwo po prostu do kwadratu. Więc... No typowe dla, dla tego tam ducha. No cóż na no Boga się ręki nie podnosi. No, szczególnie nie jeżeli, nie. jeżeli ten Bóg podniósł rękę chyba, wcześniej. Chyba, że się jest celnikiem. Ale włoskim. Włoski. Tak, włoskim no, zabieramy się kolczyki. Tak. No właśnie, a propos trenerów, to ja na chwilę jeszcze do Polskiej Ligi wrócę, bo tutaj Przemek w komentarzach wyśmiał moją opowieść o, o panem, panu Blindzie trochę, że była, dawaj, była, dawaj. była, była niezbyt składna. Tak zrobiłem? Tak zrobiłeś. Napisałeś, że niezbyt składna opowieść o dany blindzie. Czy coś w tym stylu? Już nie pamiętam dokładnie. Komentarzy? ale można... Ci, no. Oczywiście, może nie była zbyt składna, chociaż mam wrażenie, że moja opowieść o Diamond League była jeszcze mniej składna na sam koniec, więc... Nie brnij. <laughs> tak. Natomiast y, tak z ciekawości właśnie sprawdziłem sobie, jak to jest z tymi tendrami w polskiej lidze. Mówiłem, że tam dany blind został określony tak, po 460 dniach <śmiech> zwolnienia za jaksu, że to było tylko 460 dni. No i zrobiłem sobie notatki, oczywiście to już mówiłem panom, że ich oczywiście zapomniałem ze sobą wziąć do poznania. tego nie mówiłeś. No właśnie słuchaczom Bo teraz. tego tera, mówi nam. Tera. Tera. Tera. Mówię to słuchaczom. słuchaczą teraz. A wam, żebyście nie mówili, że się powtarzam, to mówię, że już wam mówiłem. <laughs> Znowu wyjaśnił wszystko. <laughs> w każdym razie, w polskiej lidze w tym sezonie, jak wiadomo było 16 drużyn, pracowało 29 trenerów. No, niezły wynik niezły wynik, ale no wydawało mi się, że gorzej jest w statystyce trenerów, którzy pracowali cały sezon, a ich było aż siedmiu, znaczy nie wiem czy aż, bo to jest mniej niż połowa klubów Siedmiu, siedmiu, siedmiu ludzi przepracowało cały, cały sezon w, w klubie. Rekordzistą jest Ryszard Tarasiewicz, który pracuje od czerwca 2007 roku. Ile dwa się utrzymał? Tak. I Michał Probierz, który pracuje rok krócej, od czerwca 2008. No, no on akurat ma świetne wyniki. I, tak. Przedł, cała, cała, I przedłużył kontrakt o dwa Cała lety. reszta trenerów rozpoczęła pracę ze swoimi klubami, czyli dla pozostała piątka w 2009 roku, czyli no, pracują sezon, plus albo sezon z hakiem, bo przyjęli po. po podczas poprzedniego sezonu swoje drużyny, no więc rzeczywiście nie wygląda to dobrze, no to jakby no, Szczególnie z punktu widzenia trenera Wieczorka, tak, który spuścił ten, ten, dwie drużyny. Tak, tak, bo 29 trenerów, ale tak naprawdę zmiana na stanowisku trenckim była jeszcze jedna więcej, bo ten Wieczorek zaczynał w Piaście skończył Wodrze Wodzisław i a, maczał oba? palce w dwóch, w dwóch spadkach. <głos> jest to swego rodzaju osiągnięcie. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że w tej, tej liczbie 29 trenerów to jest takie trochę oszukane i nawet na korzyść polskiej ligi, bo nie liczę takich trenerów przejściowych, bo zdarzali się, jak pamiętam, trener nazywa się Gawron chyba, który tam w jednym meczu poprowadził Koronę Kielce. Ty chyba w Polonii, w Polonii Warszawa no. No, Libich prowadził jeden jed mecz. Jeden mecz. A Odra Wodzisław to w ogóle pobiła rekord świata, bo tam z tymi przejściowymi to sześciu ludzi pracowało no i oni, przez, przez oni, sezon. Tak, a oni poszli jednak tym modelem Saragossy, że sprowadzili sobie 11 piłkarzy, tylko że Saragossa miała trochę lepszy budżet i 11, których sprowadziła, to utrzymali im tą, tą drużynę w La Liga, a tutaj 11 nowych, jednak tak jak wróżyliśmy od początku, pozdrawiamy Skwara, <śmiech> <śmiech> nie, nie dało rady, no jednak... No. Także ta Odra no teraz trochę wylewa, ale <grymne> w inny sposób. <grymne> cóż, cóż za błyskotliwe, <grymne> prawda? Ech, te nawiązania. No i Ulatowski dzisiaj się pożegnał, trener z Bełchatowa. Tak, no bo właśnie z tych siedmiu trenerów to tak podejrzewam, że Ulatowski Probierz też ma parę niezłych ofert. Więc ale nie, chyba nie, zostanie. Nie ma pewno... zobaczymy, no. nie ma pewności, czy, czy zostanie. Czy ja jestem też ciekaw, jak będzie wyglądała ta legia 7 sierpnia, która wyjdzie na ten nowy piękny stadion przy pustych trybunach zagrać pił... mecz z Arsenalem, bo nie ma piłkarzy, nie ma trenera, a nawet jak go zatrudnią, to kiedy i za co i jak on ma kupować tych piłkarzy. Mówi się, że pieniądze będą, no ale to na razie to to mizeria jest taka dosyć konkretna. Jak mają oni grać z Arsenalem, to już wolałbym obejrzeć mecz na otwarcie stadionu w Lubinie po remoncie. Tam zagra Szalkę z Zagłębiem Lubin i wydaje się, że drużyna jest mocniejsza. Przynajmniej do czasu, kiedy jest tam jeszcze i Jan Micański, który tam pewnie długo nie pogra, bo raczej odejdzie albo do Lecha Poznań, albo do Polonii Warszawa, bo ta lista trenera Bakero, która zawierała dziewięć nazwisk, tam jest trzech napastników, bramkarz a trzech napastników to Dawid Nowak, Kilian Micański i Andrzej Niedzielan. Jeden, no, z nich, Nowak, jeden z nich ma przyjść. Nowak pewnie będzie miał sporo ofert. Też Micański podejrzewam też. Tylko, że prezes Wojciechowski dobrze płaci. Dobrze płaci i szybko decyzję podejmuje. A piłkarze chyba wolą już mieć pewne, niż, niż się bujać długo z negocjacjami i w efekcie Dawid Nowak już parę razy tak. mam wrażenie do Wisły przechodził. I do Legii też. I, i tak i, i w efekcie cały czas gra w więc I, tak. Mimo A. wszystko nie wiem dlaczego cały czas przed oczami stoi mi hotel prezesa Wojciechowskiego przez który dzisiaj przejeżdżaliśmy. A no. raczej bunkier robiący hotel. No, obłożony jakimś niebieskim czymś. E, minimalizacja biznes, kosztów biznes, biznes, przy biznes. maksymalizacji zysków. tak Ale mimo wszystko obłupane e, kafelki przy głównym wejściu można wymienić od słuchaj czas hotel w Strykowie, ale widziałeś, jaki był show za to dookoła? <głos> jaka, jaka impra? No była, była piknik <głos> mm. offroad. Hotel ma infrastruktury, kłady. Nad, chciałem tylko nadmienić, że te kłady i samochody teren, terenowe, które tam jeździły, jeździły poza terenem hotelu. Ale, ale obok. Ale jak nie mam ten hotel jest jakoś powiązany z tym tematem. tylko Jeśli... nie masz. Hotel. Nie, no myślę, że, że jak się stawia taki hotel na jakieś tam wydarzenia typu event firmowy. To on musi mieć jakąś tam oprócz autostrady, która jest obok w Strykowie, jakieś inne atrakcje. No, Bo... klub nocny byliśmy. <głosy> w środku <Jak> nocny. <głosy> do 23 podobno czynny, tam taki mało nocny. Taki nocny dla rolników. Taki wieczorny bardzo. Rolnik wstaje o 4.00, wczesnowieczorny. 23 to dla niego późna noc. Słuchaj, Jak o 21 szybko wypijesz pół litra, to, to do 23 jeszcze <głosy> się zdążysz dobrze kupować. Kawał noc. Natychmiast zapada noc. <głosy> To tak. To ciemno się nawet rolnikowi no, potrafi zrobić. No, no. A z trenerów wiemy, że Jacek Zieliński przedłużył kontrakt z Lechem. Że tutaj jakby nie było kombinacji, że obiecano mu, że jak zdobędzie Mistrzostwo Polski, to kontrakt będzie przedłużony. No i rzeczywiście, mimo sporych obiekcji, których my też chyba na początku mieliśmy, czy on ogarnie czy temat ja Lecha to, ja, ja mam nadal tego typu obiekcje, bo jak posłuchałem trenera Smudy w zeszłym tygodniu, jak komentował pracę trenera Zielińskiego, to zgadzam się z trenerem Smudą, który mówi, że Lech Poznań gra tak jak jego Lech Poznań, a jedyną zmianą na plus było to, że Murawski, który odszedł do Rubina, został zastąpiony, no i tu chyba ukłon w stronę tej komisji transferowej w Lechu Poznań, kriwcem, który jest od niego zdaniem trenera Smudy zdecydowanie lepszy, bo, bo Smudzie próbowali zastąpić Morawskiego niejakim Golikiem, ale to słabo, słabo no, Golikowi wychodziło. On Golika trzymał daleko od drużyny i pewnie gdyby miał krywca zamiast Golika, to Smuda by się cieszył z Mistrzostwa Polski z Lechem Poznań, a nie Zieliński. Ja myślę, że Smuda się teraz cieszy, bo myślę, że trochę też dzięki tym wszystkim perturbacjom wylądował na stanowisku, które teraz piastuje, więc... No, tylko no, jaką podpisałem... on będzie miał z tego radość, to, to się za jakiś czas, bo mam wrażenie, że ma gorszych piłkarzy niż w Lechu Poznań. E, słuchajcie... No, ale pamiętaj, to, bo rozmawialiśmy też z Ren Smudą, który zapowiadał duże odmłodzenie kadry i on planuje tak, tane, w, ty, w, tym roku, w tym roku średnią w kadrze mieć 23 lata, więc jakby no to, to jego... Myślę, że znaczy, idzie w dobrą stronę. No bo. No bo nawet tak przegrać, to euro całe, nawet jak mamy przegrać, lepiej przegrać młodymi piłkarzami niż, niż przegrać i emerytami. Tak, ale to mówił też w rozmowie z nami, że ci piłkarze, których on teraz wprowadza do zespołu, to są piłkarze, którzy na euro będą mieli 25-26 lat. Dokładnie. Czyli będą w szczycie swoich możliwości fizycznych i w ogóle piłkarskich generalnie. Mam, mam wrażenie, że to jednak jest. On ma jakiś pomysł na tą drużynę, i zdecydowanie lepiej jest mieć, nie wiem. Mieć pomysł niż go nie mieć, Mieć kilku 26-latków dobrze przygotowanych fizycznie, którzy są w stanie dopasować się do myśli taktycznej trenera, niż, niż taką drużynę złożoną z tak zwanych juniorów i tych tam, z, z nadziei, z nadziei tak, polskiej piłki. I, I tych przebrzmiałych tam legend, bo to rzadko się sprawdza w ogóle w futbolu. No jak jesteśmy przy nazwiskach doświadczonych, przebrzmiałych trochę sław, to można by nimi zasilić, słuchajcie, teraz w naszej ekstraklasie albo jeden cały zespół chyba, albo kilka różnych, bo mamy tak. Kamil Kosowski bez kontraktu w swoim klubie, czyli jest do wzięcia. Paweł Golański szuka klubu. Jacek Krzynówek kończy leczyć kontuzję do wzięcia. Roger niejaki, a Eka Ateny, nie grał, jest do wzięcia. Łukasz Sosin, ostatnio Kawala, do wzięcia. Euzebiusz Smolarek, do wzięcia. Kawala. Marcin Żewłakow po tym jak strzelił trzy gole w sezonie, do wzięcia. I Maciej Żurawski, Omonia Nikozja, rozwiązany kontrakt, do wzięcia. Po ekipę, ekipę Engela można by z tego zmontować. Całkiem, tak, prawie cały albo Janasa w sumie też. Tak, taka, przełom Engela i Janasa. Ta, ta, ta, ta, taka, jest, taka jest w ogóle historia. Ja się nie zdziwię, jak Żurawski wyląduje na przykład w Warcie Poznań, bo ani go okazuje się nie chce Wisła Kraków, ani Lech Poznań. No bo tam a... w tych klubach też już chyba doszli do wniosku, że lepiej ściągać młodych piłkarzy i to jednak bardziej jest przyszłościowe niż, niż grać emerytami. Tak, a na przykład kontrakt Piotra Rejsa w w Warcie wygląda tak, że ma prywatnego sponsora i zarabia 30 tysięcy złotych grając sobie o pietruszkę, biegając tam po boiskach tak zwanej pierwszej ligi. W no, tak. Warcie to chyba, jeśli dobrze pamiętam, jakiś strajk był ostatnio, bo tam od trzech miesięcy w ogóle nie płacą. Ale jemu płacą, bo on no, ma prywatnego sponsora. Sponsor, a Żurawski tak. też raczej na innych warunkach na sobie, na sobie nie, nie przyjdzie. E, koniecznie chciałem powiedzieć o tym, że kultowa dla pankowców, anarchistów i innych różnych tego typu środowisk drużyna FC São Pauli awansowała do Bundesligi. Wow, no, znając, także... znając ich to bardzo szybko z niej spadną, tak szybko jak no, oni awansowali. Ale to w ogóle jest cud, że awansowali, bo oni przy takim budżecie jaki mają, to oni by się tułali w połowie naszej polskiej ekstraklasy a budżet mają tak w granicach wiwekielce na przyszły sezon w piłce ręcznej, także... No, ale tam jest duch. Tam Tak, no duch nie umiera tam w San duch, Pauli nigdy. Tak. To, to jest to w ogóle... Ja uwielbiam koszulki San Pauli z reklamą Jacka Danielsa. No, w ogóle. No, tak. to najlepsza koszulka. Tak, i rozebrani pankowcy do pasa przy minus sześciu w Derbach Hamburga. No, zacna, zacna ekipa bardzo. Także... Czekamy na ich wyniki, szczególnie że. Zaprzy... Ja im będę kibicował gorąco. Ja, ja również. A wracając do Wiwe, to okazało się, że drużna Wiwe Kielce, która zdobyła zresztą po no, zacnym pojedynku. No, ten, szczególnie trzeci mecz, był. Dwie dogrywki. Tak, tak. Wreszcie ktoś postanowił się postawić yy, yy, Vivę. Też konia z rzędem temu, kto by yy, zgadł przed sezonem, że to kwizyń w ogóle się najbardziej postawił no. IWE, A nawet w trakcie sezonu, bo ja pamiętam mecz ligowy z Kwidzyniem chyba 20 goli w plecy. 42 do 22. To było. W drugim meczu 15 na wyjeździe miało Vive 15 bramek przewagi. No a tutaj ta przewaga malała i malała aż do tego stopnia, że zakończyło się dwoma dogrywkami. Fakt, że Wiwe było no, mocno osłabione, bo tam zabrakło 3-4 zawodników ze względu na kontuzję, no ale mimo wszystko mimo wszystko ten MMTS dzielnie się bardzo bardzo walczył Adamuszek zagrał wreszcie na takim poziomie na jakim grywał wtedy kiedy zostawał królem strzelców ekstraklasy piłkarzy ręcznych no i tak jak napisałem w komentarzach uważam, że czas go powołać chociażby za, za to jaki sezon zagrał w MMTS. -ie. MMTS w pucharach doszedł do finału no właściwie nie sprawdziłem, czy wygrał. Chyba tak, natłoku. No mamy tutaj dużo innej roboty, no ale powiedziałem, Vive ma budżet 10 milionów złotych, tak mówi Serwas, czyli prezes, że, że 10 milionów, no to jest budżet na ekstra klasę piłki nożnej, a nie na, pił... nie na ekstra klasę piłki ręcznej, więc można się spodziewać tego, że Vive o coś więcej powalczy znowu w Lidze Mistrzów. No i chciałem tutaj jeszcze jeden wątek poruszyć, mianowicie link do strojów Manchesteru United. E. Ten, który otrzymaliśmy od Tak, znaczy, że macie się ten... wątpliwości. Znaczy, znaczy, ja w ogóle widziałem inny link, dlatego ja mówiłem jeszcze o koszulkach z kołnierzykami, to muszę, muszę wyjaśnić. I nie wkleiłem go w końcu, bo znalazłem go, ale okazało się, że to rzeczywiście była e, fantazja jednego z, e, z kibiców Manchesteru, który sobie zaprojektował takie koszulki jakby nieistniejące jeszcze na razie. Ten link na który... razie. Na razie zobaczymy. Ten link, który wkleił nasz słuchacz, nie wiem, no też jakby za jego prawdziwość chyba nie jestem w stanie ręczyć no ja nie wiem, ale ja ten link przeglądałem siedząc w zaprzyjaźnionej firmie która zajmuje się produkowaniem różnego, różnych logotypów mhm. i siedziałem sobie przy biurku tam, jak to produkowaniem o, logotypów no, haft, haftami, A, nadrukami jest, i tak dalej okay. Generalnie robią na przykład emblematy dla reprezentacji Polski, mhm. Lecha Poznań, tudzież dla różnych tak zwanych środowisk związanych z Legią Warszawa. No i tak sobie siadłem przy biurku, odpaliłem sobie tego linka i przeglądam te koszulki. I nagle słyszę za siebie, a co, a co to jest? Ja Mam nowe koszulki Manchesteru. Okazało się, że człowiek, który się mnie zapytał, to był jeden z tych, którzy to produkują masowo, stroje dla kibiców Legi Warszawa poza oficjalnym obiegiem. Czyli ci panowie, którzy są odpowiedzialni między innymi za bunt na, na Łazienkowskiej. Bardzo zajęło go, zajął go ten wątek, w jaki to sposób, jak to ten podły Manchester United, ten wstrętny klub, śmiał zrobić stroje żółto-zielone i wytrącił w ten sposób firmą, które podrabiają te koszulki... <laughs> Cały argument, rynek, a tak? cały rynek i argumenty z ręki rozmowa, mnie tu po prostu myślałem się popłacze ze śmiechu natomiast z... znaczy wiedziałem z kim mam do czynienia on nie wiedział o czym ze mną rozmawia przezabawne przezabawne. No, szkoda, że nie mogłem tego nagrać szkoda, że Państwo tego nie widzą znaczy, no, ale już wcześniej mieliśmy, mieliśmy takie podejrzenia, wprawdzie ciężko mi sobie je wyobrazić, że może właśnie firma Nike postanowiła rzeczywiście przejąć ten rynek i jakoś tak nieoficjalnie gdzieś tam wprowadzić cichaczem te żółto-zielone koszulki. No ale byłoby to dosyć ryzykowne jednak, gdyby nagle pół stadionu Manchesteru kibice przyszli w tych koszulkach ja żółto-zielonych. przewrócić przywrócić tego biedaka, co go wyrzucili z pracy do pracy. Znaczy, ja myślę, że, że, że panowie, panowie, panowie Glazerowie mogliby na przykład zakończyć współpracę z firmą Nike. A myślę to jest to obustronnie korzystna i wcale żadna z firm nie dąży do tego, więc no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jak dla mnie na razie to wygląda jednak jako bardziej taki właśnie wybór no wymysł, po, po, wymysł po, jakiegoś fana Manchesteru. Powiem ci, że dla pana handlarza z Manchesteru, Le Manchesteru dla pana handlarza z legii Warszawa to wyglądało jako ewidentne. Ewidentny spisek podłych <laughs> producentów, ciuchów w klubie, którzy próbują, próbują udupić w ogóle bardzo operatywnych i przedsiębiorczych podproducentów, którzy tak. robią na lewo różne rzeczy. Jego e, legalne pirackie wyroby. A on z siateczki wyciągnął takie eleganckie wzorki legijne, że miazga. No ja będzie... Jeszcze jeszcze zaprzyjaźniliśmy się tak tutaj w ogóle tam z nim taką przygodę miałem właśnie, że mi pokazywał tę ubrankę ja i fajne, fajny nie, taki trochę intermediolan, bo ta ta flaga tam przewrócone barwy w sensie że legia zielono-biało-czerwona i tak w ogóle, no, no że fason nie i powiedział mi że codziennie na nie jeździ, bękmką. No, no ja się. Nie... Zut, chłopak. <laughs> No, będziemy się w każdym razie wątek śledzić koszulek żółto-zielonych, zobaczymy jak on, jak on się rozwinie. Ale wątek BMK zostawimy. Wątek tak, BM tak, tak no, po, porzucimy, znaczy... Jeszcze na, jeszcze ja... na szybko dwa, dwa wątki, tak? Bo już Proszę, tak. Kolejnego, Proszę. Bo tutaj to, rozmawialiśmy o tym, że szykuje nam się, o ile transfery w naszej ekstraklasie piłkarskiej pozostają jakby, trochę tam w cieniu, jak zwykle, światowego rynku. O tyle w lidze siatkarskiej naszej, no to szykuje się naprawdę poważna ofensywa tutaj. No ściśnie nam się czołóweczka, znaczy rozszerzy nam się. Rozszerzy nam się czołówka, tak. Wrócił już wiemy Sebastian Świderski. E, no i Gacek poszedł Gacek grać ze Świderskim odszedł, do Zaksy. Tak, tak. Natomiast no, dzisiaj czytaliśmy, że tam są zakusy i na to, i to dwa kluby poważnie się zabierają do sprowadzenia Pawła Zagumnego do Polski. I to i Zaksa, i Resowia. Tak, do Dorisowi wchodzi podobno jakiś poważny sponsor i, i budżet tam zdecydowanie urośnie. Eee, no i ja nawet wyraziłem taką opinię w rozmowie z, z redaktorem Zawadą i teraz spróbuję ją podtrzymać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie na koniec przyszłego sezonu, że drużyna, która ściągnie do Polski Zagumnego, zdobędzie Mistrzostwo Polski. A ja śmiałem eee... się zgodzić z tą opinią. <laughs> Także zobaczymy. No Nieśmiało. I, i, i, i, I no to, co mówiliśmy, to, to już mówiliśmy, że Skra jakby też ma tutaj no, po, poważne dwa... Wakaty, czyli trener rozgrywający, ale chyba Zagumnemu do Skry jest jakoś tak... Nie powiem, po drodze. Albo Skrze do Zagumnego. To, to, to tutaj nie wiem. Jakieś tam są rozgrywki może, o których, o których nic nie wiemy. Natomiast Liga Siatkarska w przyszłym sezonie może być pierwszy, pierwszy sezon od bardzo dawna, gdzie mistrz nie będzie znany przed rozpoczęciem sezonu. Tak mi, tak mi no, się wydaje. Wygląda na to, że cztery zespoły, czyli Jastrzębski, Skra, Zaksa i, i Resowia będą walczyły tak, no wal, walczyć to walczył już w tym roku. No tak, ale, ale tak, ale tak, tak. Że, że nie wiadomo, który z nich, tak? Tak, tak, jeszcze gdzieś tam często chowa Bo skra, ja skra, tak... skra grająca wbrew trenerowi, jak to... Tak, no to jeszcze... Marian Kmita o tym pisał bodajże, że wbrew trenerowi wygrali mistrzostwo, a prawie im się nie udało. Tak, no tak, to tak jak Ruchowi mniej więcej bardzo walczyli o to, żeby nie zagrać w pucharach. Oj, bardzo. Bardzo, ale okazało się, że Legia potrafi powalczyć jeszcze bardziej o to, żeby nie grać w A nawet dwaj zawodnicy Bełchatowa o nieznanych nikomu nazwiskach i numerach, które w sumie prawie przekroczyły cyfrę 100. Jeden nazwał Bocian, tak? A drugi się nazywał... Właśnie drugiego próbowałem zapamiętać usilnie, ale nie dałem rady. No właśnie. Jeden miał numer 54, drugi chyba 45. Takich to wypuścił jak węgier, albo Ferguson. Takich to wypuścił... Tak, na pierwsze wypuścił tutaj Natomiast... treneru latowski i dali radę zremisować z Legią, wtedy kiedy Legia walczyła o puchary. Natomiast druga historia jest taka nie wiem czy dziwna, zabawna czy, czy smutna bardziej, bo był rozgrywany turniej tenisowy też w Polsce. W Warszawie nawet. Warsaw Open tak zwany, tak. Gdzie oczywiście nie pojawiły się siostry radwańskie, bo one jakoś do Warszawy nie po, nie po drodze. Długo się jedzie z Krakowa. Tak, natomiast... A, tak a propos... A propos... Tylko 5 godzin. <laughs> Eee, przyjechała duża, no, przyjechało sporo Polek polskich i niepolskich, natomiast. Polek polskich Polek, i niepolskich. <grym> no, są takie. Natomiast bardzo była śmieszna historia, bo. Na przykład niepolska-Polka była w, w filmie, bo jak się nazywała trzecia część. Dziadów? <grym> Dobra. trzecia część czego? Chodzi ci o Skorupko? Nie. Nie, nie, nie, mi chodzi z kargulemi i Pawlakiem ten film. Nie mam mocnych. No a trzecia część. Kochaj albo rzuć. Kochaj albo rzuć jak. Pojechali do Ameryki, tam była nie Polska, Polka na przykład. A. Czarnoskóra, Tak. Ale to są tacy polscy. Nie, polski ksiądz też był tam, księdza nie pamiętam. Naprawdę. No Dobra. <laughs> no w każdym razie tam w jednej z pierwszych rund zmierzyły się dwie polskie, tak powiem. Polskie-polskie. Polskie, polskie. polskie czyli Marta Damachowska grała z niejaką panią Peter, która nie pamiętam Katarzyna. Katarzyna Peter, tak. I Katarzyna Peter dość niespodziewanie ten mecz wygrała. No ale mecz trwał 2,5 dnia. Tak, z Martą Domachowską, ale to było tle dziwne, że następnego dnia Marta Domachowska pojechała na eliminację Rolanda Garosa. Więc jakby to ten mecz został taki, taki eee, dziwny dosyć. No powiem bo... ci, że kontuzja e, Karoliny Woźniackiej, zwanej przez polskie media Woźniacką wtedy, kiedy jej dobrze idzie, e, kontuzja tak, te Kostki też, też, też, też jeszcze... była mocno polityczna i związana z turniejem w Paryżu moim zdaniem, no, ale... No... Myślę, że to, że Chin Kanali też odpuściła finał też może być z tym związane, no i w ogóle jakoś tak nieszczęśliwy te, termin tego, tego turnieju, natomiast najlepsze jest to, że Marta Domachowska pojechała do tego Paryża i oczywiście tam przegrała tę eliminację No ona w ma ani w Warszawie nic nie zdobyła, ani w Paryżu tam niewiele. No ona ma, ona ma podobny problem w tej chwili jak Łukasz Kubot, to znaczy gdzieś tam zarzuciła kotwicę ona akurat 100 miejsc w rankingu niżej niż on bo on regularnie spada i tak się broni trochę deblami z Marachem. Natomiast Agnieszka Radwańska, o dziwo, awansowała jedno miejsce w rankingu, jest ósma. O dziwo mówię, bo ostatnio żadnych spektakularnych sukcesów nie osiągała. No ale wiesz jak to jest z rankingiem. Wystarczy, że któraś zawodniczka przed nią urwała jej punkt przed roku, które gdzieś tam zdobyła. Urwało jej rękę. <śmiech> i wtedy można awansować nawet, nawet, nawet nie grając. Tak, tak, to bym znaczy, można zamrażać i... też punkty, jak ją urwało rękę? Ale nie chodzi mi to, że urwało jej rękę, tylko chodzi o to, że, że punkt straciła wiem. punkty z Ale roku. on będzie z tej No bo mi się, <grym> kobranos, mi się urwanie ręki jednak. Tak? mi się przypomniała i mi chodzi po głowie, że urwało mi rękę. urwało, urwało mi rękę. A moim kolegom urwało nogi obie. Nie no. chciałbym Cię martwić, ale to było dwadzieścia kilka <głos> lat temu i nikt z, nas, z naszych słuchaczy tego nie pamięta. Równie, to ja załączę linka. Równie dobrze mógłbyś tutaj cytować ustępy z piosenek Eugeniusza Bodo na przykład. <głos> Nie mógłbym, bo nie znam Eugeniusza. Mówiłem się z nią na dziewiątą, to no. chyba śpiewał Eugeniusz Bodo. Zaraz tak, wezmę od szefa, od szefa. A konto? krusz. Tak. -ie, oczywiście. To ja nie, ale wy jakoś sobie świetnie radzicie, panowie. I umówię się znów na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. Tak. Dobrze, bo już ja tylko prawdę mówiąc, wcale nie jestem pewien, czy to śpiewa Eugeniusz Bodo. Bodo. Po, po tym, żeśmy to no On był całą piosenkę. Ale wiemy, o co chodzi, tak? Ale był jeszcze drugi, był geniusz Bodo i był jeszcze drugi, taki do niego podobny bardzo. Chodzi generalnie o cytaty z piosenek pochodzących z pradziejów. Tak, z prawieków. To ja nie znam. Tak. Znasz właśnie. tak. Dobrze, dobrze że nie ma kolegi Ernesta, ja. bo mógłby nam zaśpiewał i to takim tubalnym głosem, który wbiłby szeregi niemieckie pod Tannenbergiem w błoto. Tak, szeregi niemieckie stoją oknem. Pod pozem Tym razem wyjątkowo. Oj, no tak. Dobrze, to... myślę, że powoli zbliżamy się chyba do końca, prawda? Ja wol. Jako spoj spojrzę jeszcze, przytoczę Wam trzy bardzo szybkie wiadomości agencyjne. No, że 13-latek przed na Monteveres? Na przykład. A y, bardziej mnie zainteresowało to, że w tym samym czasie na Monteveres wszedł jakiś pan Szerpa, którego nazwiska nikt nie pomni. Ale a on to 160 to prawdopodobnie. Z workiem to, na głowie. Po, tak, z workiem na głowie nosi tych kretynów tam na górę i zrobił to po raz 20 z rzędu, rok po roku. No, no. No, nie no, jasne, to jest oczywiste. Ja tylko chciałem powiedzieć tylko tyle, że mimo wszystko, niezależnie od tego, jak już łatwe wydają się te drogi i ilu ludzi wchodzi na te wysokie góry i łatwe. Łatwe. To one mimo wszystko nie są łatwe i wydaje mi się, że 13-letni chłopak, który... Znaczy generalnie... szedł z ojcem, który jest alpinistą, także no, to... Mimo wszystko to jest rodzaj jakiejś od cyrkowej głupoty, no, bo to... Nie, no wiesz, no, jeżeli idziesz z kimś, kto wie, jak to robić rozsądnie, rozsądnie się aklimatyzujesz i układasz ale, obozy no i nie, no, dalej. No, ale wiesz, Umówmy się, że nie przez przypadek, 13-latek nie kupi na przykład alkoholu. W sklepie, A, ale, ale, ale, ja, ale ojciec przecież... może mu kupić i może mu dać. Tu mu ojciec kupił wejście no na, na. Nie ten. może. Bo, czy w domu może mu dać? No, możemy, może go no, spić no. i zrobić z nim wszystko, co no, będzie no. chciał. No dobrze, no, w każdym razie dla mnie to jest... Zapytaj jest... pana Fryca w Austrii. Tak. Za, za, za trudna rzecz, żeby... Znaczy wydaje mi się, że trochę za wcześnie jest na tego typu decyzje i tak naprawdę w jakiś sposób ryzykowanie swoim życiem, bo tego typu sport ekstremalny jest ryzykowaniem No życiem. oczywiście, no, biorąc pod no, uwagę, że, bardziej... że z Monteverestu nie wraca 40% ludzi, to znaczy, którzy właśnie, podejmują i, ataki i szczytowe. Tak no, że... Bardziej doświadczonych i często to, są, to jest grupa właśnie trzech czterech ludzi doświadczonych, którzy też jakby... No nie jest tak, że muszą... No tutaj jest tak, że ojciec musi uważać na siebie i jeszcze na drugą osobę. Tak? Szczególnie, że... Zobaczcie, że na tej wysokości tak naprawdę na drugą osobę nie czarujmy się, się nie uważa, bo nie da rady. No, nie ma takiej coś możliwości. się stanie, to że nie zniesiesz szkoły za do, do, do sprowadzenia jednego człowieka z wysokości ponad 8 tysięcy potrzeba jest 50 osób to jest taki sztab ludzi. Nie? Oni tutaj wchodzili we trzech, mieli atak szczytowy i, cztere, i czterech szerpów bodajże, albo trzech z nimi szło na górę, także całkiem tak na lekko poszli. No fakt, że pewnie pogoda dobra akurat i tak dalej, no ale... No, on, to jest jednak mm -hmm. ogromny wysiłek i ogromne ryzyko. Tak? Dobrze, to cieszę się, że się zgadzamy, jeżeli chodzi o, tak. o wydźwięk tego wyczynu. I pozdrawiamy Piotra Pustelnika, który to zdobył wszystkie tysięczniki, a koronę zamknął Anapurną, z której nie wraca 60%. Także jakbyśmy we trzech wchodzili, to jest szansa, że tylko ja bym ja, wrócił. Dziękujemy, dziękujemy Ci bardzo. że tak wierzysz w nasze możliwości. Nie wiem, ja bym tam nie szedł po prostu. Tak. Drugą z wiadomości kompletnie nieistotnych jest wiadomość, że Mariusz Podzianowski przegrał. W klatce, no, przegrał, ale Sylwio. Ale, ale, tak. ale teraz... Dostał, się... dostał takie bęcki... Że... Ale teraz mówi, że od drugiej minuty walczył ze złamaną kością wśród stopia, bo tak przykopał Sylwii, że, tak. że, że mu pękła, że, się, że, sam się że mu się przemieściła stopa i dlatego poddał walkę w drugiej rundzie. E, no jeżeli... Znaczy, przede wszystkim we wszystkich sportach walki trzeba tylko mieć jakieś... resztki koordynacji tak. ruchowej. No. Tak. I, I trochę mimo wszystko, na szczęście okazuje się, że sporty walki nie polegają też na po prostu, na gołej, prymitywnej sile, tylko jeszcze trzeba mieć coś w głowie, trzeba mieć trochę techniki. No, ale co znaczy, to mówiliśmy, że jak no. powiedzianowski trafi na kogoś, kto, kto się go nie przestraszy przede wszystkim tej, tej masy. I, i będzie miał pomysł, no to, to to się musi tak skończyć, no bo to nie no no, ale się się. zawodnik Sylwia ogłosił później, że jestem żywą legendą MMA, także wyszedł, ja w ogóle ze wszystkimi już wygrałem, już nie muszę niczego udowadniać. i Ci wszyscy to był Pudzianowski? N znaczy Pudzianowski już był ostatni, już chyba pokonał, wiesz, pokonał kobietę z brodą, pokonał najsilniejszego mężczyznę, który zrywa, zrywa kajdany. Potwora z los. tak Wypił Wisłę i teraz może zakończyć karierę. Taki i zjadł ść lenegosiarko tak. No popił go żywcem. A ostatnia taka refleksja na dziś, która mi się nasunęła, to rozmawialiśmy o tym, że jakoś niemiecka telewizja potrafi zdążyć z kontynuacją wydarzenia sportowego na czas. To znaczy z rozpoczęciem? Połowy, tak, tak, druga połowa, Ligi okazało się, że druga tak. połowa nie rozpoczyna się w 40 sekundzie. To tak, w Polsce Co, mogło... <śmiech> tak, tak. Nie do osiągnięcia. Ej, no i nie muszą robić tej zmyłki, że zegar na belce trzymają przez dwie minuty pusty, tak, go, pust, pust go nie go i potem się okazuje, a no, może nie zauważą, nie? Że, że jak sędzia nie zagwizdał, oni już tak grali, sami wyszli i zaczęli, nie? No, bo jest tak jak na WF-ie w podstawówce. Mataj, graj, tak. Mata Zanim pan przyszedł, to my już zaczęliśmy, a to graj, No to okej. Nie na chłopaki, jeśli chcą grać. No, jasne, no, człowiek rwie do sportu. No, tak, tak, to nawet, tutaj też może powtórzymy to, co mówiliśmy, że telewizja polska jest chyba jedyną telewizją na świecie, która nie jest w stanie od 30 lat, odkąd ja oglądam telewizję polską świadomie, zdążyć na drugą połowę meczu. I to niezależnie, bo w, da w dawnych czasach przecież nie było reklam, <laughs> prawda? Że teraz te reklamy im przewalają. To jest ale... po prostu taka świecka tradycja. Tak, kontynuowana tak, tak, tak. z pokolenia na pokolenie. No, ale potrafią, ale ja za to potrafią. Nawet nie wiem, czy oni już nie robią tego specjalnie, bo teraz już takim głupio, że nie, nagle by prostu, zdążyli. Oni już tak nie wiedzą, że można inaczej. Może tak być. A może oni właśnie myślą, że to. że Ty, naprawdę on... druga połowa zaczyna się w 40. Nie, Oni, nie mają... oni, oni myślą, że jakby się zaczęła tak normalnie, to wszyscy by pomyśleli, że to nie jest mecz na żywo. Że, oni, się, pomylili. że, że się, się pomylili. Oni mają taki, oni mają taki, taki zegarek jak moja mama do robienia jajek na twardo, no, ustawiony nie na 18 nie minut. Oni 40, i on tam, 40 lat. 30 lat tam stoi. I oni po prostu, jak wychodzą na przerwę, to go ustawiają na 18 minut i jak dzwoni, to wracają i wtedy włączają transmisję. No, że... że... sprężyna A, że... już jest wyrobiona. Przerwa trwa krócej, no to z I, idą, i tak idą na fajkę i spokojnie po 18 minut tak wracają. No. Chyba, ty? że w międzyczasie. Widać, są... że ty nie palisz papierosów, <śmiech> 18 minut, jedna fajka, ale oni tam. No zawsze mogą zapalić kilka fajek. A takie kubańskie metrowe. Tak, dokładnie. <śmiech> no tak. No. A jeszcze czasami są jeszcze eksperci w studiu, którzy muszą się wypowiedzieć, narysować. Tak, tak. I zapalić. I zapalić te cegara opóźni. Tak. A ostatnio oglądałem akurat bardzo mądrze zrobioną, ekspercką opinię w wykonaniu Grzegorza Mielcarskiego przy okazji meczu Barcelona z Valladolid. Zauważył coś, czego ja nie zauważyłem. Niemożliwe. To się, bo to się ekspertom generalnie nie zdarza. Oni zauważają za zazwyczaj rzeczy kompletnie bez sensu. No ale Mielcarskiemu się udało, poraził mnie celnym trafieniem, tak Celne trafienie. To Celne, to co po polsku, jak komentator sportowy powiedział. Dobrze, słuchajcie, tak, tak. bo jutro mamy dużo ważnych zajęć do ja wychylania, jeszcze... mimo że jest niedziela, więc tylko jeszcze tutaj redaktor gdzieś co się rwie do głosu, opowie dowcip. <laughs> dowcip może nie, ale tak mi się skojarzyło, bo niedawno słyszałem, nie jestem pewien, czy tego już nie mówiłem, ale, ale zaryzykuję. Najwyżej mi to redaktor, tutaj, nadredaktor Kondraciuk wytnie, bo redaktor załada często używa takiego stwierdzenia, że ktoś się kopnął w czoło, jak mówi okay. nie, bardzo, nie bardzo idzie w piłkę. No i ostatnio widziałem yy, w studiu, w telewizji, siedziało ileś tam osób, to nieważne, i ktoś właśnie użył tego stwierdzenia. A jeden z też moich ostatnio naprawdę ulubionych byłych piłkarzy, którzy zajmują się komentowaniem wydarzeń sportowych, czyli Andrzej Iwan, który ma całkiem przytomne spojrzenie, a, a czasem, a przynajmniej ma swoje zdanie na większość, na większość tematów. Spojrzał się na niego i mówi, a wiesz jak to trzeba być gimnastykowanym, żeby się kopnąć w czoło? No wiem, ale to takie jest... Bo kopnąć w czoło to tak jak oddychać rękawami, no. To takie piłkarskie bardzo z boiska powiedzenie. E, Iwan akurat się w czoło nie kopał. No nie. On, on, tylko, akurat... on, tylko, on tylko raz biegł do piłki i... I się urwał. I, I mu się noga urwała, tak, w kluczowym momencie. Co Akur... zresztą w pewnym sensie przyczyniło się do dobrego wyniku polskiej prezentacji. Bo... W, znacznym stopniu, <śmiech> dlatego, w znacznym stopniu, dlatego że zastąpił go później, zbił, nie w błonie knie oczekiwań. E, wystąpił później w teledysku, w którym śpiewał kukuru kuku, jak Taki, taki tak, były taki tyle no, w tam się na tym dysku łapało za głowę. W tak. to i z powrotem. A, a jeśli dobrze pamiętam. A jeżeli to, chodzi o geniusz Piechniczka, kto, kto to. rzucał aut wtedy tak, i poprawiał. Kępkę to na pewno. E, Matysik. Waldek się poprawiał kępkę, która była wyrwana, a ktoś wrzucał aut jeszcze. Chyba ciałek ciałek. Możliwe, tak. Chyba ciałek. I to chodziło e... też tam po prostu tak. Natomiast to słuszna uwaga, jeżeli mówimy o geniuszu jakiegoś trenera, to warto się nad tym czasem pochylić. Bo gdyby nie urwał się Iwan, to Boniek pewnie na tych mistrzostwach nie zagrałby ani jednego meczu, bo był skonfliktowany z piechniczkiem i wystąpił w fazie grupowej dopiero w meczu. Nie, znaczy nie on grał w fazie grupowej, tylko że w pomoc. A no, potem przesunął, ci, go, że... przesunął go. Do, do ataku, taku, ale powiem ci, tak. że tam była gruba afera, jeżeli chodzi. Afera była gruba. Że gruba że... Ta, że... afera w ogóle była z tym, żeby on pojechał na ten W ogóle na mistrzostwa, a potem, że w ogóle no, cała Polska prasa naciskała na trenera Piechniczka, żeby wreszcie coś zrobił z Bońkiem i do, zrobił z nim dopiero wtedy, kiedy to się Iwan urwał. No i Zrobiło się nagle miejsce dla Bońka, nieoczekiwanie. A no, później nastąpił mecz z Peru, a później mecz z Belgią, no i później to już nawet kretyn by Bońka wystawiał. No nie było wyjścia. A hmm. potem był mecz z Włochami i bońek nie mógł grać i siedział na trybunach. No, bo zwyczaj dawania y, kartki pierwszemu w murze y, był jeszcze głupszy niż zwyczaj dawania kartki za, zdej za zdejmowanie koszulki. Zwłaszcza jeżeli ten pierwszy w murze czynił różnicę w zespole. To <laughs> jest w ogóle z, z szczyt debilizmu, no. no ale taki był prze przepis. No. no i Polska nie została mistrzem świata. Y, I nie chcecie I jeszcze, martwić, że, że się martwić już nie martwić, nawet, tak, nawet z Bońkiem obawiam się, że nie miałaby tutaj większych szans. Z, z Włochami, no właśnie się bali Bońka wtedy, ale to już, już jak on ma na imię? Józef Boniek. <laughs> Rozumiem, że redaktor Magdziarz nie opowie jednak dowcipu zgodnie z już z wielowiekową tradycją ciągnącą się chyba od 80 któregoś odcinka. Od słynnego dowcipu o Rosole. No tak. Ale był dowcip po Już Ralu nikt nie Marek. pamięta, nie pamięta już nikt tego. Nie. Jaki dowcip po Ralu tego tego Ja Ralu. opowiadałem dowcip Ralu. Nie, Ja Ralu. opowiadałem. A, no właśnie. Tutaj mam, mam godnego to... mam godnego Ach, nie, nie chciałbym cię urazić, ale to był słaby dowcip. <laughs> Ja wiem, Znaczy, ja że kibiców Realu średnio bawi, a okazało się, że nie mogę do komunii przystępować. Z tego powodu? Nie, bo mi episkopat powiedział, że jak wierzę w in vitro, to nie mogę do, do komunii Naprawdę? Nie, ty, ty nie jesteś na dzień dobry z mediami? Nie, jest, nie jestem na dzień Powiedz... dobry z przystępowaniem do komunii. No nie, ale powiedzieli, że niezależnie od tego, czy się spowiadasz, czy nie, to jak... Ale, ale ty, ty już chyba byłeś o komunii, tak? Tak, tak? Raz w życiu byłem, ale, ale teraz już nie mogę, no. A, bo to, aha, no tak, bo to do komunii się nie przystępuje raz. się, się po, pomyliła komunia, komunia z pierwszą komunią. No, szczególnie, że jesteśmy w hotelu, w którym jutro się odbędzie pierwsza komunia. Tak, ale nie ale, obiadu. Ale nie nasza. No, nie nasza, to ani druga, ani ostatnia się nie odbędzie. Słuchajcie, wydaje mi się, że musimy kończyć. Tak, tak jest. skraczamy na grząskie tematy. Tak, tak. Ja wiem, no, grzą, grząskie modne słowa ostatnie. Więc poznańskim pozdrowieniem żegnają wszystkich słuchaczy drogich. To, to jest poznańskie pozdrowienie. Nie, nie wiem, co to mi ślipa. pyry! To, że, żeś, to chyba to, nie to, jest tak. Bo to, to, możemy, to, że, to, możemy stracić paru poznańszych słuchaczy, właśnie w tym myślę, momencie. Myślę, że w tym momencie przebiłeś kandydata na prezydenta Komorowskiego A. i nie możesz A. powiedzieć, że ty mimo wszystko to był żarcik, bo urodziłeś się i mieszkałeś w Poznaniu przez pierwsze 20 nigdy lat. Nigdy w życiu nie mieszkałem w Poznaniu. właśnie. I nigdy się, w życiu, i nigdy życiu się nie urodził. Nigdy <śmiech> <śmiech> w życiu nie był w Poznaniu. Nigdy w życiu nie urodził się w Poznaniu. Ale serdecznie gratuluję Lechowi Mistrzostwa. Lechowi Poznań. Ja się pożegnam, tak no, no, no, normalnie się pożegnam Marcin magdzież do usłyszenia do zobaczenia, ja, ja zobaczenia również, niekoniecznie ja również, ja również się pożegnam zupełnie normalnie i chciałbym Proszę. naszych wszystkich słuchaczy przeprosić za naszego krotochwilnego kolegę Żeby nie było, redaktora. to żegnam się również ja Ernest Gazał. Który wreszcie wyszedł z szafy i postanowił tutaj się tak To ja o tych ferach mówię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 Bebi! Bebi! tę piłkę! Coi! Ema! Jezus Maria! Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchatki? Turku kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. To swą elegancką fryzurę Tadeusz Gafincki, a tymczasem ty piłce Serwis. choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule... Wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radość. Przepraszam, suńcyku, nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?